witamy witamy bardzo serdecznie w bezimiennym podkaście. standardowo za pierwsze mikrofonem będzie Kristian Kemder no i co, no i ze mną w studiu oczywiście będzie Rafała nie będzie dzisiaj akurat Rafał sobie robi krótką przerwę, ale będzie z nami za to no Wojtka też nie będzie, więc Rafała i Wojtka nie będzie, więc w ogóle kto, kto tutaj w ogóle będzie ze mną nagrywał słuchajcie, będzie, będzie nagrywał e, będzie nagrywał dużo lepszy zawodnik, bo będzie ze mną Tomek Zawadzki na cześć witam wszystkich i w końcu z normalnym mikrofonem, więc jakoś też nie powinna waszych uszów bolić aż tak mocno, nie? Ja myślę, Tomku, że jakość i tak była zawsze do, dosyć niezła, nawet bardzo dobra. Myślę, że bardzo często przegoniłeś nawet, nawet tym ziemniaczanym telefonem i tabletem i w połączeniu ten, w tym wszystkim miałeś lepszą jakość niż kalima do tej pory, więc wydaje mi się, że, że, że jest super. A to taka um, podcastowa partyzantka kompletnie, nie? <głos> <głos> więc podcasty można na wszystkim nagrywać nawet na ziemniaku. Dokładnie tak, ale tobie, tobie naprawdę idzie to bardzo dobrze i mam nadzieję, że to nie jest za słuchoga Ejpla, tylko po prostu na każdym sprzęcie mógłbyś to zrobić dobrze. E, dobra. No, dobra, słuchajcie, więc tak, będą tylko dwie osoby. E, chciałem powiedzieć, że chciałem wziąć trzecią osobę, ale Tomek powiedział, że jakościowo jesteśmy tak zajebiści, że on chce nagrać tylko to w dwójkę, a ze względu na to, że często do mnie nie wpada w sumie często do nas nie wpada, to postanowiłem, że nie będę brał tej trzeciej osoby, zaufam mu i będzie mógł się dzisiaj rozgadać. Więc Tomaszu, bo w temacie głównym będziemy mówić o, o tobie i o tym, co ty robiłeś. Więc o czym w ogóle, Tomku, chcesz dzisiaj powiedzieć? Znaczy, no może nie do końca o mnie i o tym, co robiłem, tylko temat wydaje mi się bardzo ciekawy i tak jak kiedyś, do temu planowaliśmy to poruszyć, teraz nam się nadarza e, okazja, i chciałbym porozmawiać z tobą i troszeczkę przybliżyć słuchaczom temat jak to jest pracować z konsolami z grami czyli jak sprzedawać gry jak to się wszystko ma w stosunku do prywatnego grania jak to wygląda jak się ma taką pasję i tak dalej i tak dalej więc myślę że temat bardzo fajnie wyczerpiemy już później A pytania naprawdę mogą być od Krystiana jakiekolwiek nie ma żadnych, nie ma żadnych barier granic więc będzie ciekawie myślę E, tak, myślę, myślę, że w zależności od tego, jak ta rozmowa się rozwinie, takie będą pytania, więc e, zobaczymy. Dobra, więc, e, więc Tomek Wam opowie o bardzo ciekawych rzeczach, no i poza tym, e, słuchajcie, poza tym e, powiemy sobie e, jeszcze oczywiście o gierkach, o, o giereczkach. E, mam nadzieję, że w dwójkę będzie to całkiem ciekawy odcinek, nie będziemy ciągnąć na siłę, jeżeli będzie słabo, to spokojnie skończymy to. Bo nie ma co się męczyć. Dobra, słuchajcie, więc jedziemy. 104 odcinek nagrywamy 1 stycznia, boże. 31 stycznia 2018 roku w godzinach wieczornych. I słuchajcie, nagrywamy dosyć nietypowo, właśnie ze względu na problemy Wojtka z, z bardzo niestabilnym funkcjonowaniem jego nowego dzieła. E, strony, którą tam sobie jakąś tam obzdurał. no i Rafa ma problemy natury dentystycznej, e, więc nie, nie pojawi się dzisiaj u nas, e, wiele tracą chłopaki. E, tak czy siak, słuchajcie, Hyde Park, e, Tomaszu, e, co tam u Ciebie, co robiliście przez ostatnie nie wiem, dwa miesiące może chyba, miesiąc, miesiąc, dwa, co, coś takiego. No od ostatniego odcinka, w którym byłem, to robiłem dużo rzeczy cały czas dalej na Xboxie, więc powiedzmy sobie, że zaczynamy teraz kącik Xboxa, bo nadal mi się ta konsola nie znudziła, a, a nawet coraz bardziej mnie zachwyca. Krystianie, ostatnio zainstalowałem sobie taki fajny programik na Xboxie, który się nazywa mm -hmm. Kodi. Czy kojarzysz ten program być może? Oczy oczywiście, że tak, to jest program do nielegalnego oglądania, streamowania telewizji z internetu. Mam go. Oczywiście i zainstalowałem go w sposób jak najbardziej legalny, za zgodą Microsoftu, ze sklepu Microsoftu. E, mm. I tak jak sam powiedziałeś, możliwość odpalania e, pirackich, brzydko to nazwając, filmów i seriali, po prostu na żądanie, jest mm. czymś kapitalnym. Nie wiem, czy Microsoft na to pozwala, ale ja się jak najbardziej cieszę. Więc mhm. jeżeli ktoś, ktoś z użytkowników Xboxa jeszcze tego nie zrobił albo być może nie wiedział, że jest taka możliwość, to polecam poszukać w sklepie Windowsa programiku, który się właśnie nazywa Kodi a mhm. potem go już dokładnie ustawić pod to, żeby służył tym celom, które ja powiedziałem. Oczywiście jak to zrobić nie powiem, żeby nie było tak łatwo, ale instrukcje na internecie są, zatem Xbox służy mi jako dosłownie centrum multimedialne do mhm. rozrywki w tym um, momencie. E, dobra, to, to zanim przejdziesz dalej, bo Kodi miało bardzo fajną e, opcję, ja z tego pamiętam. Pamiętam, bardzo dużo osób kupowało na przykład takie boxy pod telewizor. I ten box pod telewizor, był na Androidzie i miał jakieś kodi. To, te kodi to się wcześniej nazywało jakoś inaczej, już nie pamiętam jak. Pamiętasz, Tomku? XMBC. Coś takiego. XMBC, tak, coś, coś, coś. To było na Dobra. Na pierwszych Xbox klasykach klasikach jeszcze to pierwsze było wprowadzone. Tam wszyscy ludzie przerabiali te konsole i właśnie instalowali sobie te programiki. Tak, tak, tak. I tam, tam była t, taka bardzo fajna możliwość, bo e, z tego co się orientuję, mogłeś e, tam na USB sobie podłączałeś coś tam, coś tam i miałeś jakiś tam dostęp do jakiegoś konkretnego streama czyli do konkretnej strony i, i na przykład wykopowałeś na jakiejś konkretnej stronie jakiś tam abonament, tak, z telewizją powiedzmy, wrzucałeś to na swojego boxika i miałeś całą telewizję z tego abonamentu. Czy tu też masz taką opcję? Znaczy tu masz pełno, wiesz, no pełnowartościowy ten program, Kodi, możesz z nim zrobić kosmos, wszystko inne, ale no, ja się w to nie wgłębiałem, jedyne do czego byłoby mi to potrzebne i do czego to używam, to żeby sobie właśnie w sposób bardzo nielegalny, e, wiem, później pójdę pod prysznic i się umyję z tego brudu, oglądać po prostu mhm, pirackie filmy i, i seriale, więc, więc y, dalej się nie zagłębiałem, ale z tego co tak chwilkę poczytałem na internecie i zobaczyłem co tam można zrobić, y, no to to jest kosmos, ale no programista ze mnie żaden, więc się raczej w to nie będę bawić. Mm -hmm. czyli, czyli po prostu e, Xbox zasponsorował Ci darmowego Netflixa. Dokładnie i obejrzałem sobie właśnie w ten sposób najnowsze Star Warsy. Ha, a, no ja w sumie też. E, to jak no. przejdziesz sobie do tych Star Warsów, to zanim jeszcze przejdziesz, to tylko na koniec e, czy tam są e, napisy, jakieś takie rzeczy? <głosy> napisy. Napisy. E tam masz automatyczne dobieranie napisów pod język, jaki sobie wybierzesz. Nie musisz niczego, szukać klikasz guzik i ci program sam wyszukuje z, z internetu konkretne napisy Super. pod konkretny film. To jest po prostu magia. To jest magia, to działa idealnie. Super. Ale żeby nie było aż tak e, brudno i wiesz, e, mm. nielegalnie, to no. zainwestowałem w Netflixa. Więc wiesz, coś za coś, no, równowaga no. musi być. Mm -hmm. Z jednej no strony mam... 4K, nie? 4K. No dokładnie, 4K. 4K mam na cztery urządzenia i oczywiście Polaczek, Cebulaczek dzielę to czterema osobami, więc na osobę wychodzi około 13 złotych. I powiem Ci szczerze, na pierwszy rzut oka tam za dużo do oglądania nie ma, jak się ma właśnie dostęp do wszystkiego za darmo na internecie, ale jak tak się troszeczkę jest, przeszuka tego jest, Netflixa, to tam Tomku, jest, jest dużo. Jest. jest, Nie wiem, czy na przykład y, słyszałeś o czymś takim jak holistyczna agencja Dyrka, y, Dyrka Dżentego, czy jakoś to się nazywa, to ma to na e... sezony. Ma dwa sezony i właśnie chyba niedawno wyszedł drugi, prawda? E, nie wiem, czy niedawno, czy, czy jakoś już, już to jest na tym rynku, ale to jest naprawdę bardzo fajne, takie de de de de de de de Detektywistyczna. E, <laughs> Dokładnie. Ciężkie słowo. E, opowieść e, połączona z takim science fiction, podróżami w czasie. No, kompletny wiem. kosmos. To, ja, to, to ja ci powiem, że po drugim, z tego co się orientuję, to teraz to wyszło. Parę dni temu, czy parę tygodni temu wyszła drugi sezon i... Zostało to skancelowane, więc to będzie ostatni sezon. No no to co... się dziwię, czemu? Bo, bo to naprawdę ciekawe, fajne, i ze nie... świecą szukać a... takiego drugiego, podobnego serialu, No właśnie, a, a nie było to takie zbyt, że tak powiem, e, takie przeciwieństwo casualowe, takie bardziej e, trudniejsze w odbiorze, może tak? Nie dla każdego? No specyficznie to na pewno było, no, no, i tak jak mówisz, nie i... dla każdego. No właśnie. Ale... Więc... Ale no kurczę, był oryginalny to. Od razu nam się target zmniejsza, tak? No, możliwe, no możliwe. E, no, e, więc Discovery na bieżąco? Star Treka nie włączam, co ty? Ja nie jestem z tych. No poczekaj, bo ostatnio powiedziałeś, że oglądałeś Star Treka, Tak. Star Warsy? Star Wars, o Boże, ty oglądaj Star Wars. Widzisz? Ja no, ja myślałem że Star Treka, o boże. Aha, okej. Okay. Ten, ten, ten odcinek Star, Star, Star Warsów, Star... gdzie tam te bombowce Rafał opowiadał, że jakieś <laughs> Byłem w kinie i to zobaczyłem i faktycznie tak było. E, tak było. E, wyszukiwałem te momenty. Więc, Więc masz już najnowsze Star Warsy, mówisz. No, znaczy zobaczyłem, obejrzałem sobie, skosztowałem, spróbowałem. Mhm. No i wow, potem... Ładna jakoś? Czy skina? kina? Mm, wiesz co, to nie była taka. To nie był rib kamowy, ale troszeczkę ponadto, więc ogólnie oglądam starożytne dla fabuły, żeby nie było do, niedomówień, tak? No bo się, to, to, to się da, to, to, to ludzie oglądają dla fabuły. No Właśnie, nie. jak ktoś dla fabuły ogląda, to jest jednak tak sobie pomyślałem po to, że to był naprawdę zły pomysł, ale no, po, może pogadam o Star Warsach później w kąciku filmowym jakbyś miał ochotę, bo, e, bo byś się zdziwił mojego zdania na temat tych Star Warsów, co więcej e, Nowa Nadzieja, czy jak to się tam nazywało poprzedni film, nie ten Rogue One nie, nie, nie, mm -hmm, tylko mm -hmm. ten pierwszy bardzo mi się podobał e, wiesz co, ostatnio na odcinku nawet e... zresztą byłeś z nami, chyba tak? no, tak. no, no to przecież, bo ja, ja w ogóle jakiś czas temu przesłuchałem sobie ten odcinek Hmm, bo staram się słuchać najlepsze podcasty, jakie są na rynku i, i słuchałem na przykład no, bezwzględnego, e, więc e, tam nawet e, tam nawet Rafał stwierdził, że Rokwan jest dla niego najlepszy z tych z tych ostatnich i w sumie tak jak ten, teraz e, obejrzałem już wszystkie, bo ten, tego nowego też obejrzałem, no to też stwierdzam, że, że jednak Rock co, coś sobie miał i, i chyba jednak też jest dla mnie najlepszy no Ale żeby nie było tak filmowo, no to co jeszcze robiłem w moim Hyde Parku przez ten czas? Dalej gram w Battlegrounds, gierka dostała już siódmego patcha i powiem ci, że, że od, od powiedzmy sobie trzeciego, PUBG, czwartego PUBG. patcha, no. PUBG, PUBG, jest ta gra już bardzo grywalna, wręcz można powiedzieć, że no, nawet nie widać, że to jest gra w... w Early Accessie, tak, no więc dostała siódmego patcha. Dużo rzeczy zmieniają, dodają takie bardziej konsolowe udogodnienia w końcu. E, no mm -hmm, i jestem nadal mm -hmm. zachwycony. Mam już, mam już ponad 100 godzin przegrane w to, mam ponad 500 meczów rozegranych. E, ani razu jeszcze kurczaczka nie zjadłem, ale jestem, myślę, że na dobrej drodze ku temu. Ostatnio byłem drugi, e, serce mi tak pompowało, że sobie darowałem na dwa dni kolejną grę, po prostu czekałem, aż mi Adryla nie z siebie. Mm -hmm. A oprócz tego... Mm, Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Mm -hmm. Czyli ta gra już działa zdecydowanie lepiej, tak? Znaczy ja mówię, wiesz, ja mówię na, na, na podstawie Xboxa, One x nie, nie wiem, jak to działa na SC. W tym momencie już nie mam możliwości tego sprawdzenia. Albo mi się w mm -hmm. sumie nie chce podłączać starego VHS-a pod telewizor. No, Ale way, tak, nie? w tym momencie PUBG działa już w sposób taki, że że nie ma najmniejszych przeszkód, żeby kupić tą grę i grać, więc jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, bo czekał, kiedy w końcu ją naprawią, to tak, to jest teraz ten moment, szybko iść do sklepu, kupuj tą grę, a dodatkowo, co miałby cię przychylić do zakupu drogi słuchaczu, to to, że jeżeli zdążysz zakupić grę i stworzyć swoją pierwszą postać chyba do końca miesiąca, nie wiem, chyba już nie zdążą, tak? Bo odcinek wyjdzie za, za ile? Za dwa dni? Mniejsza z tym. Mm, Pierwszego z... prawdopodobnie, no. No trudno, ale no, jak my nagrywamy, to jeszcze jest aktualne, więc no, więc powiem. E... No, no. No. To, deweloperzy... to nie słuchaliście? No, okej. Okay. No, dokładnie. Trzeba na żywo, na żywo słuchać. E, mm. Deweloperzy e, chcą świętować e, 4 miliony już yy, użytkowników, którzy grają na Xboxie i dają każdemu 30 tysięcy punktów, za które można sobie ciuszki kupić i tak dalej, i tak dalej. A dodatkowo, a to już jest będzie bardziej aktualne, na stronie, yy, na Facebooku Xboxa jest aktualnie konkurs, że można wysłać im swój najlepszy klip z gry i jest do wygrania autentyczny lootbox z czapeczką, z jakimiś tam pierdołami, mapą i w ogóle, więc jeżeli gracie, to wysyłacie tam swoje klipy i, i jest szansa na wygranie nagród, więc... No to, takie e, lubię to, e, lubię to, no dobra, czyli PUBG i PUBG dalej cię jara, e, Tomaszu, dalej się gra w to tak zajebiście, dalej przeżywasz swoje najfajniejsze rzeczy i w ogóle scenariusze różne. Tak, jak najbardziej I jeszcze bardziej w tym momencie mogę powiedzieć, że wiesz, coraz, coraz się staje lepszy w to i zaczynam się już powolutku troszeczkę bawić, tak już nie tak poważnie podchodzę do tego, jak na przykład zostawiam pułapki, siedzę w samochodzie, który jest przykryty do połowy krzakami, żeby nie było widzieć, że je, siedzę na tylnym siedzeniu, nie. Gościu mhm. jakiś, który ucieka z tej niebieskiej strefy, podchodzi do auta i w ogóle nie patrzy, kto siedzi w aucie, szybko wsiada auto jedzie, a ja w tym momencie go złoma, pociągam i zabijam, więc, więc takie, takie już numery zaczynamy tam powolutku sobie robić. Ja jestem nadal zadowolony i, i no, gra trafiła w dziesiątkę, jeżeli chodzi o, o mnie, nie? Dla mnie to mm -hmm. jest goty. Nie, w, w porządku. Bardzo chętnie bym w to pograł. Myślę, że jak kiedykolwiek... To chyba wyjdzie na, na, na P, PS4. Wydaje mi się, że nawet pod koniec tego roku. Oj, wiesz co, nie wiem, nie wiem. może nie... Microsoft coś tam ostro przebąkuje, że, że fajnie by było, jakby sobie kupili te studio na własność i a, no ale to, Microsoft... no to... Nie wiem, czy słyszałeś, Krystianie, no. ale e, Microsoft też, też wyszła taka plotka, czy tam nie wiem co dokładnie, e, że chcą zakupić elektroników. Wyobrażasz sobie taką sytuację, że FIFA jest ekskluzywem tylko na Xboxie i pc oh, To by było coś dobrego, nie? Ale, a wiesz, Microsoft wiesz... pieniążków ma dużo. Ale, a wiesz, jaki to był wpierdol dla P PSa, a PlayStation ogólnie? No, to by I, naprawdę wiesz... była ciekawa sytuacja. Ło. Wow. O, o, to, jest, to jest ciekawe. To, to jest mindfuck. Kompletny mindfuck. Znaczy, wiesz? Znaczy, mi się nie wydaje, że w ogóle takie coś dojdzie do skutku, bo, no bo to naprawdę to, to by było ob obrót o 180 stopni na, na rynku konsol w tym momencie, tak mi się wydaje. To Ale jak już takie. Battlefield jeszcze, albo. Co, nie, no, no dokładnie, no, to, wszystko. To, to by wszystko. było grubo, grubo. Ale jeżeli takie plotki już się pojawiają, no to prawda jest taka, że gdzieś musi te ziarenko prawdy być, więc no zobaczymy, no, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy jak to zobaczymy. dalej będzie. No, to akurat ciekawe, to akurat ciekawe, więc e, trzymamy rękę na pulsie. E, coś tam jeszcze e, ciekawego, Tomaszu? Opalałeś? No Jeszcze mogę powiedzieć, że na przykład e, aktualizację dostała pod XA, czyli ten Xbox One e, X -e, Enhanced dostała Forza Horizon 3. No i powiem Ci, że, że to jest naprawdę duża różnica w stosunku do, do, do poprzedniej wersji, która tylko wiadomo miała obraz w Full HD no hmm. podbicie je do 4K, wymiana tekstur, dodanie dodatkowych efektów. Niestety gra nadal chodzi w 30 klatkach, oh. nie chodzi w 60 no szkoda, ale wizualnie z HDR-em, no to ta gra przepięknie się w tym momencie prezentuje, więc więc jak dla mnie, dla kogoś, kto, kto chciałby teraz kupić jakąś konsolę, no to kupną Xboxa, One Xa z dobrym telewizorem 4K. Wiem, to do, dużo pieniędzy kosztuje, ale się to ze sobą tyle zależy, nie widzę innej opcji, więc więc jak najbardziej jestem zadowolony z tego. I też jak na poprzednim odcinku mówiłem wam o, o kraju cebuli z Rosji, że można kupować taniej gry, Nadal, nadal to praktykuję i zakupiłem sobie właśnie ostatnio e, symulator obrażania w sposób dżentelmeński, czyli oh, oh Sir, The Insult Simulator za całe 3 złote oh, i proszę. kupiłem sobie This Is The Police za całe 13 złotych, więc e, za tanie zakupy. Mhm. E, ciekawe gierki są, może opowiem kiedyś o nich, albo jak starczy dzisiaj czasu, to też coś może o tym opowiem. No i tyle. Mhm. Dla ciekawości ja mówiłem o This is the police. Tomaszu, kiedyś tam na odcinku? Ja nie, nie słuchałem. Oczy, o, oczywiście, że nie, e, ale nigdy nie mam się na ciebie. E, w porządku. E, dobra, więc to, to może ja przejdę do siebie w takim razie. No jak musisz, ale no. A jeszcze, jeszcze chcesz, chcesz, chcesz coś uderzyć Tomek? Nie, nie, ja sobie żartuję. Aha, nie krępu nie, no, się, mów w końcu, nie, to jest nie, Twój podcast. Nie, no, bez przesady, bez przesady. E, dobra, więc co było u mnie? Co było u mnie? E, przede wszystkim, e, przede wszystkim e, zgrałem, e, w sumie skończyłem e, taką grę w taką grę, która nazywa się Firewatch i teraz tak mmm, powiem wam szczerze, że jak na początku sobie nawet Tomek, ty trochę opowiadałeś, bo ty, ty w ogóle mówiłeś taką recenzję, ale w tym podcaście ale, ale ja pamiętam jak w ogóle widziałem screeny i to wszystko związane z tą grą no i cały tam zamysł, że, że sobie jesteś że, że jesteś sobie na tej wieży i tam się pali jesteś ala strażakiem w lesie super Super, super, jeszcze w takiej grafice super, super biorę, ale ta gra nie ma w tym kompletnie nic wspólnego, to jest w ogóle zupełnie co innego, to, to jest, to jest, nie wiem, no, to tak jakbyście grali w GTA i bym wam powiedzieli, że w GTA się kradnie samochody, ale tak na dobrą sprawę w GTA się nie kradnie samochodu, w GTA się, nie wiem, ulepsza swój dom, no, i to jest, to, to, to, to, to ta gra w ogóle pod tym konceptem, w czym miała być, a czym jest, zupełnie mnie rozczarowała. Eee, stoi mocno na fabule eee, to jest gra, która się przechodzi sama, w której chyba nie da się zginąć, z tego co pamiętam raczej się nie da zginąć po prostu idziecie z punktu A do punktu B i z punktu B do punktu C do, z C do D i właśnie przeszliście grę. I stoi fabułą i wyborami różnymi eee, z, z, przeszedłem ją dwa razy i e, powiem wam, że żadnych takich e, wyborów w sensie za pierwszym razem wybrałem to, za drugim razem wybrałem to i tak w połowie gry byłem w tym samym miejscu w obydwu przypadkach, więc e, tak średnio z tymi wyborami. E, e, no i ta końcówka niby mindfuck, ale, ale, ale nie, nie aż tak jakbym myślał, że jest, więc dla mnie ogólnie Słaba w ogóle była ta gra. Jeszcze, jeszcze w ogóle miałem taki ciekawy problem z tą grą, bo mi się zgliczowała. Zgliczowałem się pod tym względem, że przeszedłem grę, są napisy, napisy zeskipowałem, wchodzę do menu, a w menu mam opcję, że ja tej gry nie przeszedłem. I jak biorę mój ostatni save, to mój save już jest uszkodzony i nie mogę w niego, nie mogę go odpalić. I musiałem, że tak jakby po prostu zagrać od nowa ca całą grę na nowym sejwie i trochę trochę mi to skomplikowało oczywiście z pucharkami ale, ale, ale, ale w sumie w sumie tam wymaksowałem ten tytuł i dziwię się, że gra która w sumie już ma nie wiem, pół, pół roku rok dalej jest zgliczowana i pewnie już będzie do końca więc uważajcie po napisach ewentualnie jeżeli ktokolwiek zagra w Firewatcha to żebyście na to uważali i chciałbym tylko powiedzieć, że najlepsze w tej grze jest voice, acting tego twojego głównego bohatera no i przede wszystkim tej dziewczyny, która do was mówi nawet nie pamiętam jak się nazywa no i to chciałem powiedzieć czy coś jeszcze, czy coś jeszcze na ten temat nie, myślę, że już nie przejdę do kolejnej rzeczy, o której chciałem powiedzieć, więc słuchajcie, chciałbym przejść teraz do słów Parka. Więc tak, Tomku, grałeś w South Parka Kijek Prawdy? W kiek Prawdy grałem. Grałem dawno temu, grałem, grałem, nie skończyłem co prawda gry, ale bardzo dobra, gra, bardzo fajnie się bawiłem. Poza tym ja bardzo lubię klimat i humor South Parku, więc do mnie to trafiało. Ale w najnowszą część jeszcze nie miałem okazji, ale będę chciał pograć. E, dokładnie tak, więc wyobraźcie sobie, że oczywiście mam, mam tą najnowszą część, no ale, ale wypadałoby zacząć od poprzedniej, bo macie jeszcze taką możliwość. Chyba w ogóle macie tą możliwość do... <śmiech> chyba właśnie do dzisiaj. E, tak, dzisiaj chyba ostatni dzień, bo, bo ona wychodzi zaraz w pudełku. Nie wiem właśnie, czy nie jutro. Ale to jest głupota dużo, wiesz, bo, bo do tego nowego Southparku jest dodawany kod na poprzedni kijek prawdy, mhm. e, który na Xboxie działa jako wsteczna kompatybilność 360. Na czwórce działa to normalnie jako zwykły kijek prawdy i oni teraz wydają ponownie grę na płycie. No dziwne takie to. Takie, znaczy, no, co ty myślisz? No, znaczy, bo... Y Wyobraźcie, Wyobraź sobie, że kijek prawdy na premierę kosztuje 200 zł, tak? No, ale masz dwie gry, no, ale masz dwie gry. E, znaczy ten, ten, Boże, ta, ta nowa część, The, the Fracture... E, Bad Hole. Tak. E, I dostajesz do niej kijek prawdy, ale musisz za nią zapłacić 200 zł. No, to możesz mieć sam kijek za 100. Tak, więc... No, no ale po co to od razu pchać na płytę, jak to można jako cyfrowe wydać? No, no dobra, no znaczy, tak. indyków też wychodzi na płytach, ale no, dziwne, wydaje, dziwne. wydaje mi się, że to będzie też w cyfrze. To nie tylko będzie na, w pudełku, tylko chyba będzie można to oddzielnie zakupić, tak mi się wydaje. Ale już na pewno nie będzie działała opcja, że kupujesz fula i masz za darmo jedynkę, nie? To ten, dobra, no ale, ale, ale to, to, to w ramach czegoś takiego, no nie wiem, no taką mamy politykę, jakby to powiedział mu taki mamy klimat. Więc to akurat nie jest ważne, ważne jest to, że jak prawda jest dobrą grą I to naprawdę jest dobra gra, jest zajebiście śmieszna, jest w zajebistym klimacie, jest oczywiście mega hardkorowa i po prostu mi się w nią świetnie gra. Jest to dosyć prosty RPG, w którym po prostu co turę atakujecie, wybieracie jaki atak, czy się leczyć, czy się nie leczyć, czy sobie dawać jakiegoś buffa, czy po prostu walić, walić przeciwnika. Ale po prostu jest zrobione to świetnie. Ma to swój klimat, macie swoje te klasy postaci, Żydy, Żydy inne jakieś murzyny i tak dalej. I gra się w to naprawdę świetnie, przyjemnie i i no, powiem wam, że gra z naprawdę prostą mechaniką, wyrzucona w jakiś tam świat softparkowy, którego ja na przykład osobiście uwielbiam. Bardziej uwielbiam niż Ricky Mortiego, którego dalej czasami zastanawiam się, co ludzie w tym widzą. Aczkolwiek oglądam to, żeby nie było Tomku. Ja wiem, że ty jesteś fanem Tomku, ale ja dalej daję znak przewagi, że tak powiem soft Parka nad twoim Rikim i Mortim. To powiem wam, że naprawdę soft Park zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i i, i, i, i, i i w ogóle nie mogę się doczekać jak będzie jak będzie wyglądała ta ostatnia część softparka Parka, jak ta mechanika będzie zmieniona, czy ona w ogóle będzie zmieniona. W ogóle wiesz... Tomaszu, jaka jest różnica między tym nowym a stanym softparkiem? No, masz bardziej taktyczne podejście, możesz prze, przesuwać się. Normalnie zwykła turówka z tego jest zrobiona, wiesz, to wszystko, co było w pierwszej części, plus tam są dodane te wszystkie turowe aspekty, że możesz przeciwnika ustawiać w obrębie, wiesz, masz jakieś pole rażenia i tak dalej, musisz kombinować z tym. Ale to co, to to, to to zrobiły się takie chirosy trochę? Jeszcze raz powtórz. Czy zrobiłeś się z tego takie hirosy, że się przesuwasz na pasz albo coś takiego? No dokładnie można coś w tym, w tym klimacie aha, pociągnąć. Aha, aha. Czyli może być trochę cięższe, bo powiem ci, że, że kijek jakiś taki prosty jest. Jest, jest prosty jak kijek. Fuck. E, no. E, ok. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o soft park, to to jak najbardziej polecam i jeszcze przede wszystkim polecam Wam, drodzy słuchacze, kupić drugą część, jeżeli oczywiście jeszcze macie taką możliwość, od razu będziecie mieli pierwszą. Myślę, że nawet jeżeli nie jesteście jakimiś wielkimi fanami, to będziecie się dobrze bawić w normalnym softparku, więc jak najbardziej Was zachęcam do tego, żebyście sobie e, ogarnęli po prostu South Park. E, no i to by było w sumie chyba na tyle z Giereczkowa. E, na tyle z Giereczkowa, chyba tak. E, czy jeszcze coś ciekawego w ostatnim czasie porabiałem? Nie, nie wydaje, wydaje mi się, że nie, więc, więc e, mam... E, więc teraz myślę, że możemy przejść do jakichś wiadomości. Tomaszu, czy masz jakieś wiadomości, co się ciekawego ostatnio wydarzyło? Z wiadomości, no to można powiedzieć bardzo fajną rzecz, śmieszną, że Knak w końcu będzie w plusie. Jupi w, yeah. w końcu się tego doczekaliśmy. Yeah, tak? Premierowa gra. Premierowa gra. Jestem ciekaw, ile ludzi, którzy się zakładali, że Knak nigdy nie będzie w Plusie, teraz będą musieli wykonać te zadania, które, o które się założyli, wiesz, jedzenie, buta i tak dalej. Wiesz, będzie ciekawie. Mhm. A, a a, drugą ale sprawą... to, to, to, to poczekaj, Tomku, bo mhm. ja w ogóle lubię sony, bo e, ja mam dwójkę. Ale ja mam dwójkę, bo sony się pomyliło i mam tą dwójkę więc można powiedzieć, że Sony dało mi dwójkę i teraz Sony daje mi jedynkę więc w sumie dwie części naka Sony dało mi za darmo eee, no, to kiedyś była ta opcja z, z cebulowaniem dwójki eee, wiesz tam o co chodzi? nie wiem jest dwójką? tak, ja wiem, ale kiedy to wszyscy robili to ja smacznie spałem, bo to było gdzieś między drugą a trzecią w nocy możliwe, czasu możliwe, tak, tak, tak ale tak, dziwię się, tak. że ci tego nie zabrali, wiesz? Była mam, mam, nie, takie... nie, wchodzisz w bibliotekę wszystko masz, możesz mhm. ściągać kiedy chcesz, no to w przypadku Xboxa były takie sytuacje, z których też skorzystałem. Był na przykład pomyłka z Watchdoksami drugimi. Mhm. Cały, cały świat ściągnął i praktycznie jakbyś konsolę odłączył od internetu, byś mógł całą grę po prostu grać i ukończyć ją. Ale parę godzin po tej akcji właśnie Microsoft wysłał Paczana na, jak, nie wiem, no, po prostu sygnał zrobił i już gry nie mogłeś włączyć, więc się dziwię, że ty nadal tego knaka masz. Widocznie Sony ma albo tak bardzo gdzieś tą markę, tą grę, albo mówię, dobra, niech mają, przynajmniej zagrają w tą grę. E, dokładnie tak, aczkolwiek dalej jej nie odpaliłem, więc e, wydaje mi się, że jeżeli teraz dostanę jedynkę za darmo, to może najpierw zacznę od jedynki, a później od, dwójkę, od dwójki, jeżeli w ogóle zacznę, bo naprawdę mam w co grać i jakoś mi nie spieszno żeby żeby grać w, w, taki, w tego typu rzeczy. Ale co jak co, wiesz, śmiechy chichy z Knaka, że to taka gra, ale jak dostajemy teraz to w plusie, to naprawdę jest przyjemna gierka, szczególnie, że za darmo w płatnym abonamencie ją dostaniemy, no to brzydko byłoby nie zagrać i nie skorzystać z tego, bo naprawdę ja na premierę Knaka ukończyłem, a to jakiejś żadnej rewelacji nie było, ale też żadnej tragedii przy tym nie było, więc, mhm. więc to nie jest zła gra, tak jak wiesz, wszyscy się śmieją, heheszkują, no czy tam poziom trudności jest w porządku? W sensie, czy, czy, Ej, ty, czy dzieci mogą w to co? grać? No właśnie to jest dziwna gra, bo ta gra jest pod każdym względem kierowana i wygląda jak gra dla dzieci, ale ona jest dosyć trudna, po prostu jest skillowa i trzeba dobry timing mieć przy atakach, bo bardzo łatwo tam zginąć, więc nie jest to tak, taka gra z, z kategorii najłatwiejszej dla dzieciaków. To mhm. jednak troszeczkę w pierdol dostaną, jak będą grali, nie? ale... No tak. No dobra, e, więc to tak jak e, off topic z znakiem i jeszcze coś chciałeś powiedzieć Tomku? Tak, a propos darmowych gier, które rozdają, to nie wiem, czy słyszałeś, ale będzie teraz inicjatywa Microsoftu, że do tego abonamentu, który się nazywa Game Pass, Microsoft będzie dawał na premierę swoje wszystkie ekskluzywne gry, więc za 29 zł miesięcznie będziecie mogli zagrać na premierę w Sea of jak wyjdzie w Crackdowna trzeciego, w State of Decay 3, a także Microsoft mówił, że nawet w takie gry jak Forza albo Gears of War będzie można grać w tym abonamencie i te gry będą dostępne od razu na premierę jak dla mnie, powiem ci szczerze, wizja no Netflixa gierkowego świetnie, w, świetnie, w świetnie. tym momencie jest dla mnie jak najbardziej za. Mm -hmm. Tylko kurczę mm, wiesz, wiesz jak to jest z grami, ja kiedyś tak, przeżywałem taki okres, w którym miałem bardzo dużo gier i miałem o tyle problem, że to większość tych gier rozgrzebywałem i chociaż teraz też mam dostęp do wielkiej ilości gier i, i nie mam problemu z jakimiś nowymi tytułami, to mając jakiegoś takiego growego Netflixa, w którym grymasz po 20, 30, 40 godzin, to powiem ci, że ciężko to ogarnąć, tak żeby sobie we wszystko pograć. I jak ja. ja... Osobiście to jest zajebista sprawa, nie? To jest na naprawdę zajebista sprawa, ale, ale, ale jak dla mnie no to by było dosyć ciężkie, bo ja po prostu bym to wszystko rozgrzebywał i, i, i brał kolejne, i brał kolejne, i brał kolejne, no. No. no jasne, jak najbardziej, ale dla kogoś, kto wiesz, kto jest ko konkretnie sprecyzowany na dany tytuł, e, chce w niego zagrać i ma do wyboru kupić na premierę za 200, tam powiedzmy 20 zł w sklepie, e, czy po prostu zakupić w abonamencie za 29 zł i ukończyć, to, bądź nie ukończyć tą grę w miesiąc, mm -hmm. to chyba jest naprawdę fajna wizja, a tak jak właśnie mówisz, to z Netflixem jest tak samo, w Netflixie, jak, po, jak wspomniałem, no to tego jest tam odgroma e, ogólnie na pierwszy rzut oka, mało rzeczy tak naprawdę interesujących, jeżeli chodzi o moją osobę, ale jak powolutku troszeczkę pogrzebiesz w tym wszystkim, no to znajdziesz takie seriale, które naprawdę ci podchodzą wiesz, pod gusta i, i wtedy to się super opłaca. I jeżeli tak samo będę miał z grami od Microsoftu, na dzień dzisiejszy powiedzmy sobie jest to tam około tych 150 tytułów e, i dla osoby takiej jak ja, która ma wszystko praktycznie albo miała ograne na premierę, to dla mnie tam nic nie ma, tam po prostu wiesz, sado świszczy i nic nie robi. E, ale w tym momencie, jeżeli wiesz, ja, ja mam ja mam pójść do sklepu po, po grę na premierę za tą pełną kwotę, albo sprawdzić ją, spróbować ją, a być może ukończyć w ciągu miesiąca za 29 złotych, no to dla mnie rachunek jest prosty, tak? No być może wiesz, pół roku będę płacić i nie zagram w żadną grę ale suma sumarów, jak dla mnie i tak wyjdzie to taniej niż kupić jedną grę na premierę, więc ja trzymam kciuki, żeby Microsoft poszedł w tą. Zresztą nie wiem, jak starsi słuchacze, którzy pamiętają zawsze moją opinię o cyfrowych, że ja zawsze byłem anty, anty, anty, no to człowiek się zmienia i swoje upodobania też się zmienia. No ja w tym momencie też troszeczkę już do tych cyfrowych zmieniam moje nastawienie i jestem jak najbardziej za takim growym Netflixem, wiesz, po prostu wygoda i... i... I to może się udać, wiesz? Mhm. Wydaje mi się, że naprawdę jest ten moment, że Microsoft tak. pójdzie i to się uda. Może się udać, oczywiście Microsoft musi iść, bo faktycznie na dzień dzisiejszy ta usługa, która jest, ona jest w porządku, ale ona nie jest na pewno dla mnie, bo jednak dla mnie tam są trochę takie muzealne gry. Tam są takie plusowe gry, więc ja już mam jedną taką usługę, za którą jeszcze muszę płacić żeby w ogóle grać online, więc to na razie nie. Ale jeżeli faktycznie to będzie taki Netflix, czyli będą wychodzić tam w miarę nowe tytuły albo w ogóle nowe tytuły, no to no to, no to, to, to, będzie dobre, to będzie dobre. Osobiście gdyby usługa EA Access była na PlayStation 4, to bym ją wziął. To bym ją wziął, bo, bo tam jest ta biblioteka dosyć duża i, i sobie pograć w tam, jakąś tam FIFA czy jakiegoś NBA, NHL, czy UFC, albo Mass Effecta, co nawet te pół czy dziewięć miesięcy po premierze, to dla mnie jest i tak spoko. No. No, dokładnie na no, tak, bo oni mieli tak, nawet jakbym... Mieli... Nie mam. No nawet jakby te grę mieli, wiesz, usuwać po jakimś czasie, nie? Wiesz, że załóżmy po trzech miesiącach ta gra wycho wychodzi z usługi, już jej, już jej nie, nie, nie będzie, no to wiesz, kto opłaca abonament, to albo ogra, albo pogra, albo zapomni i tyle. To nie będzie takiego znaczenia, wiesz. W Netflixie też usuwają seriale, filmy, które już tam są jakiś czas i na ich miejsce wchodzą, wchodzą inne. Mhm. A właśnie a propos taka, taka wiadomość, nie wiem, czy się interesujesz, ale może tak, 2 lutego będzie modyfikowany węgiel na Netflixie, premierowy, premierowy serial, taki cyberpunkowy, bardzo fajny. Ja zacząłem słuchać książkę, audiobooka yy, i powiem Ci, to będzie, to będzie naprawdę fajny, fajny klimat dla kogoś, kto oczekuje na przykład cyberpunka 2079, tak? Dokładnie, mówię, nie wiem, czy chyba dobrze ten tytuł, czy poprawnie powiedziałem, czy mniejsza z tym. Yy, zainteresuj, zainteresuj się tym, bo, bo może być fajny serial, tak samo jak słuchacze znaczy znam, tam śledzę, wiem co to będzie największy yy, projekt Netflixa 80 chyba tam 6 milionów czy 90 milionów wydali na cały sezon i, i to będzie mm, grube to, to będzie największa taka produkcja serialowa Netflixa więc y, tak na pewno czekam na to, bo lubię zresztą takie punkowe, steampunkowe science fiction nowe przyszłościowe o do... Cyberpunkowe, no, Krystiany, Steampunk, który okay, tak, zupełnie. Tak, nie tak ta masz rząd, masz szansę. E, więc mm, czekam, tak, tak, tak, tak. Jak najbardziej czekam i myślę, że każdy użytkownik Netflixa, który ogląda seriale, też czeka, bo, bo oni dosyć e, e, mocno to reklamują. A jak ktoś, ktoś lubi audiobooki słuchać, to książka jest po 34,99, ale możecie przycebulić w taki sposób, że wykupujecie sobie abonament na Audiotekę za 19,99 miesięcznie. Kupujecie tą książkę za 0 zł w ramach abonamentu i po przesłuchaniu anulujecie abonament, więc można przycebulić w ten sposób też. Można. <gry> można, można, można. No, więc Tak. No to co, do cyferek idziemy, nie? Do cyferek. E, poczekaj, zanim pójdziemy do cyferek, tak. Znaczy, dobra, no w, w sumie już pomału możemy zacząć cyferki. E, słuchajcie, mm, Monster Hunter. E, w ogóle e, grałeś, Tomku, w tą otwartą BT? Nie, nie. Nie w ogóle o tą grę nie pytaj, bo jestem tak anty ten Monster Hunter, że już bardziej być nie można, więc... No ale, ale ty, ty lubisz takie japońskie klimaty ogólnie. Ale nie wszystkie, no do, słuchaj, no chodzić no kurczę, poczekaj, po mapie prze... i z... No dobra, no do, i lubisz jakieś tam, nie wiem, y, Xenoblade, tak? Czy te tak. inne? Jakieś mhm. takie, y, no nie wiem, no jakieś takie Zeldy, że też tam chodzi sobie po mapie, czy coś i, i, i w sumie jakieś takie mechaniki są zbliżone, może mniejsze. No dobrze, to no, nie będę tego porównywała do Zeldy, ale ogólnie <laughs> też chodzisz jakimś tym i też nawalasz i w ogóle to... Ale Jakieś niochy lubisz albo tego typu rzeczy? Nie, nie, nie, nie. nie. A, no właśnie to, to może, właśnie mówię może. ci, Master Hunter mnie nic, mm. zero, nic nie dyga, po prostu mam gdzieś tą grę, ale patrząc na screeny, no ładnie to wygląda, tak? Na zdjęcia, na filmiki, fajnie to prezentuje się, ale jeżeli ja pomyślę, że tutaj cytuję, cytuję słowa Dawida z podcastu, jak on mówi, że jeżeli on z pierwszym, pierwszym potworkiem 50 minut walczył, żeby go ubić, to, to nie jest gra dla mnie, powiem ci szczerze, wiesz? Mm. Mm -hmm. No to akurat nie wiedziałem, że Master Hunter jest aż tak skillowy, że to jest kolejny Demon Souls i inny taki Bloodborne ehm, więc że, słuchajcie, no chcę powiedzieć po prostu o, Mon o Monster Hunterze, że 3 dni po premierze e, premiera miała 26 stycznia słuchajcie, 3 dni po premierze to sprzedało się w 5 milionach egzemplarzy, więc to jest wow, to jest ogromny sukces, e, naprawdę duży sukces i, i, i, i, i oczywiście jak najbardziej duże gratulacje ze względu na to, że jednak jest to specyficzna gra do specyficznych ludzi i fajnie, że coś takiego się sprzedaje skoro jest dobre. Może I nie. Szczególnie, szczególnie że się to tak dobrze sprzedało poza granicami Japonii, więc to też jest bardzo fajny fajny znak, że jednak wiesz, ludzie, ludzie oczekują na takie nietypowe gry z kraju kwitnącej wiśni, a, a nie tylko tam się takie rzeczy sprzedają, więc jest no, bardzo fajnie, no, no ale nie, ja tego nie tknę na NKM. Dokładnie tak. Tomek tego nie tknie, ale wyobraźcie sobie, że cała Anglia to tknęła, no bo w tym tygodniu pierwsze miejsce ma oczywiście Monster Hunter World. Drugie miejsce ma nowy Dragon Ball Z, Trzecie miejsce to jest Call of Duty, ostatnie w drugiej wojnie. Czwarte miejsce ma FIFA 18, piąte jest Nieśmiertelne GTA V, szóste to jest Mario Kart 8 Deluxe, Siódma to jest Zelda, uh, Breath of the Wild, uh, ósme to jest PUBG, uh, dziewiąty jest Rocket League i kolejna kole kolekcjonerka i dziesiąty to jest, słuchajcie, to jest ciekawe, dziesiąte miejsce ma The Inpatient, uh, Inpatient czyli Prequel Until Dawn uh, i tylko na vr na PlayStation VR, więc... Uh, jak widzicie, nawet e, no, grają w tej Anglii na, tego, na tym wiarze. Ja w sumie jestem tym przykładem. E, tytułem się jeszcze. Na tytuł się na razie nie, nie rzucam i nie mam zamiaru, ze względu jeszcze na to, że nie, nie grałem w ogóle Anti-Downa, nie, nie, nie grałem jeszcze. E, tego, ten horror na VR, już nie pamiętam jak się nazywa, boże, wyleciała mi też z głowy. Mniejsza to to jest jakoś tam trzecia gra w tym powiedzmy jakimś uniwersum. Rush of blood. Nie, Dokładnie tak, zresztą za darmo w Plusie. Więc to jest trzecia gra z uniwersum, więc zanim do niej dopłynę, to jeszcze wypadałoby ograć te dwie poprzednie. E, tak czy jak cieszy, cieszy to, że tytuł Nawiarze jest w pierwszej dziesiątce, to tylko ci, którzy twierdzą, a w nawiarze nikt nie gra, gówno, wszyscy kupili i leży w rogu, nie? Jak widzicie, ludzie kupują gry Nawiara, nawet są w pierwszej dziesiątce. E, tak, to chciałem powiedzieć. E, w Dragon Ball'a grałeś? E, Tomku? Tak jak sam powiedziałeś, ja uwielbiam Rickiego i Mortiego, więc Dragon Ball'a też za mało lata nie oglądałem, więc też nie lubię tej gry i nie będę w nią grać. Wiem, nudny jestem, <śmiech> Nie, nie, nie, nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj, bo w tym momencie ja zastanawiam się, czemu ja to nagrywam. Czy ty naprawdę nie grałeś, nie, nie oglądasz Dragon Ball'a? Nie, w momencie, kiedy wszyscy oglądali Dragon Ball'a, ja wolałem oglądać Jatamana albo Dajmosa. Ale to no, oczywiście, ja też oglądałem generała Dajmosa, już dzidzi, oglądałem jakieś takie no, rzeczy. dokładnie. Oczywiście. Ale, ale oczywiście. Dragon Ball mi naprawdę nie podchodzi, nie podchodził, nie wolałem ale bardziej już oglądać Pokemon, jak to może, jak to może nie podchodzić? No może, no widzisz, no. Znaczy, wiesz, nie, nie łykam co, co, co wiesz, wszystko mainstream w ogóle, tylko mam. Nie, no nie, nie, nie, nie, no, nie, no oczywiście, ale... ale. dlaczego? Nie wiem, może to, co najbardziej Kurczę, idiotyczne dla mnie, to, kur... jest to, że tam pojedynek między Son Goku, Goku a jakimś tam komórczakiem trwał przez 10 odcinków, więc to, to no, tak dla mnie było. I, nawet bym się pokusił o 25. <śmiech> no, dla mnie Ale przepraszam, taki... oglądałeś e, kapitana. Cubasę albo Kapitana Hawka. No, oczywiście, Hulk, wiecie, albo że tak. Oczywiście. No i widzisz, Ma... i nie przeszkadzało ci, że on potrafi przez dwa odcinki po prostu biec do, do bramki? No widocznie miał małe nóżki, a boisko było duże, no i to no, jest widzisz. Albo cały odcinek strzelał i, i, i, i nawet pod koniec odcinka nie wiesz, czy strzelił, tylko musisz obejrzeć kolejny. No. Mniejsza z tym, Księżyczki no z Księżyca też oglądałem, czardziejki z Księżyca też oglądałem, więc... Mm. No tak, ja tak mam, samo. Mam duży, wiesz, zakres zainteresowań, więc mm -hmm. może idźmy dalej, bo się zaczynam bardziej wkoprywać. Tak. Bardzo dobrze, ale chciałem tylko powiedzieć, że Dragon Ball no, robi, robi to wszystko bardzo dobrze i jest bardzo dobrą grą. Najlepsza bijatyka w tym roku, jaka wyszła. Haha, to na pewno. Bo jest chyba jedyną. Ale, ale naprawdę, to jest najlepszy Dragon Ball, jaki w ogóle kiedykolwiek wyszedł i ja to mówię, bo to mówię, bo w nią grałem i ja to mówię, bo to jest najlepszy Dragon Ball, jaki wyszedł i jestem jeszcze fanem, Tadan. dan e, więc... no, on wygląda identycznie jak serial więc no, tak, z jednej to... strony plus a dla mnie minus, więc no. on, słuchajcie, on wygląda identycznie z serial i mówi to osoba, która nie ogląda serialu więc coś w tym musi być mówię wam, coś w tym musi być e, e, ja wam tylko powiem, że w tą e, biatykę będą się bawili wszyscy dobrze kazualowie, casual, może casualowie, casual. Osoby, które w ogóle nie mają, pada w ręku i osoby, które lubią po prostu biatyki, bo ona jest dla każdej, dla, dla każdej osoby po prostu. No a jak ktoś uważa, że Krystian się myli, to podobnie jak ja, to na PlayStation 4 w poprzednim miesiącu wyszła też ciekawa biatyka, Gang Beasts. Nie wiem czy kojarzy ten tytuł. Yeah. to jest yeah, yeah, yeah. taka bijatyka multiplayerowa, na czterech graczy naraz się takie ludki a żelki napierdalają czym tylko mogą jak mogą i to jest taka party game polecam każdemu, ona około 80 zł, chyba kosztuje, albo 69, już nie pamiętam dokładnie, ale, ale byłem ostatnio u przyjaciela pozdrawiam Adriana e, i graliśmy sobie w Gang Beasts powiem ci szczerze, półtorej godziny no nieprzerwanej salwy śmiechu, tak więc jeżeli kogoś interesują takie ciekawe bijatyki niekoniecznie takie standardowe jak Tekken czy Dragon Ball czy tam Sol Calibur a lubi bardziej takie gierki w stylu parodii, komedii, żeby się pośmiać, chwilę pograć to Gang Bees było, wyszło na PlayStation 4 i polecam, ja mhm. Dobra, więc macie jakąś grę, którą w końcu Tomek wam polecił, dobra, e, słuchajcie więc przechodzimy do naszego głównego dania przechodzimy do tego, o czym chce powiedzieć Tomek e, więc Tomku e, w ogóle o czym chcesz powiedzieć no jak to wygląda, bo wiele razy, wiele razy i to od strony klientów i od strony znajomych e, miałem takie pytanie, no ale jak to, ty możesz grać w pracy na konsoli? No i wiesz, i tak mnie to zaczęło zastanawiać, że jednak dużo ludzi e, albo ma mylne pojęcie, albo kompletnie nie wie jak wygląda praca na, na dziale e, z grami i z konsolami, jak wygląda sprzedaż, jak wygląda ogólnie... Mm, od strony, od strony osoby, której e, gry, konsole i sprzęcik to jest jedno wielkie hobby, największa pasja w życiu e, i zarabia tym na życie. Mhm. Więc, e, więc myślę, że, że, że podzielę się takimiś takimi różnymi spostrzeżeniami. Tutaj myślę, że mi pomożesz e, różnymi pytaniami, wspomożesz mnie. Mhm, e, a zaczniemy to, może od tego... To, to, to poczekaj, to ja za godzinę no, wrócę. To ja, to ja za godzinę wrócę i ci pomogę, okej? Okay? Za godzinę. Okej, okay, no dobra, no. Może zacznijmy od tego, jakie plusy ma taka praca dla osoby, która uwielbia grać w gry, uwielbia konsole. Największym plusem to jest to, że masz wszystko, masz dostęp do wszystkiego. Wszystko, co jest wydawane na terytorium Europy, na terytorium Polski, ty masz dostęp do tego na dzień przed premierą, na dwa dni przed premierą, na dzień premier. Czyli dla kogoś, kto kocha gry i jest ciekaw gier, możliwość włączenia gry przed premierą, kiedy cały świat się zastanawia, hmm, czy jak ta gra działa, czy jaki ma patch na premierę, ty w tym momencie siedzisz, czytasz te wszystkie, wszystkie komentarze i się śmiejesz pod sobą, pod nosem, bo ty już dawno grasz w tą grę. To jest bardzo wielka zaleta. Mhm. A poza tym, no dobra, bo, bo już mi się nasuwa kolejne pytanie, czy poza tym... Aha, bo ty może będziesz chciał o tym powiedzieć. No dobra, to dobra, no pytaj, pytaj. Bo, to ja powiem, bo bo mogę zapomnieć. Czyli mm, jeżeli sobie testujesz takie gry, dzień, dzień w czy po, czy masz też taką możliwość, jeżeli kupujesz tą grę i tak ją kupujesz, dajmy na to, to masz ją możliwość pożyczenia sobie, znaczy wzięcia po prostu dzień, dzień wcześniej czy, czy, czy dwa dni wcześniej przed premierą, skoro ona już jest w sklepie i skoro już ją testujesz w sklepie? Powiem Ci tak. Ogólnie wszystko zależy tak naprawdę od danego sklepu, ale w powiedzmy sobie normalnych sklepach jest coś takiego jak wypożyczenia dla pracowników, tak? Mhm. To, to są różne zasady, tak? Ile, ile sztuk gier, na ile dni i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko indywidualnie, jeżeli chodzi o, o sklepy, ale mhm. tak. Ja na przykład, jako, jako, jako pracownik, miałem możliwość brania trzech gier na tydzień czasu, żeby je sobie ograć, sprawdzić. Żeby wiedzieć po prostu, co klientowi powiedzieć, tak? Eee, czyli, to się mak właśnie... czyli maksymalnie trzy gier miałeś, tak? Tak, na początku były to trzy gry na tydzień czasu, ale, ale, ale To trzy, niestety... znaczy trzy gry na tydzień, znaczy trzy gry to i tak dużo jest w ogóle. Eee, no, jest dużo. Ja bym większość w... gier się nie kończyło. No tak, no to chyba że wziąłeś FIFA. Eee, chociaż, w... nie, FIFA też ty widzisz, Teraz FIFA też mógłbyś się skończyć. Dobra. Eee, ale bardziej chy, ja, chciałem się spytać, no dobrze, no ale to nie, nie mogę się sobie w takim razie przetrzymać dłużej niż tydzień. Albo powiedzieć, no jeszcze nie skończyłem, jeszcze chciałbym tydzień dłużej. Miałeś no, taką możliwość? M m mogłem sobie ją jeszcze raz wziąć, no, wiesz, to no, zależy od, od wyczucia, tak? Aha, w, te, w ten sposób, dobra, czy, czyli, czyli było to możliwe. Tak, ee, więc e, jeżeli no, chodzi a, a, a, o, Chin, a... A, <a212> o no, no, dobra, jeszcze... no jeszcze dokończę myśl, bo tak jak mówiłeś o grach przed premierą, to tak samo się właśnie tyczy tego. Jeżeli, wiesz, jeżeli gra była na stanie systemowym, no to mogłem sobie wziąć. A czy premiera była w tym dniu, czy dopiero za dwa albo trzy dni, bo też tak się nieraz zdarzało, no to miałem taką grę już praktycznie w domu. Więc rozumiesz, co się z tym tyczy. Mogłem zrobić ludziom masę spoilerów albo mieć przewagę nad niektórymi graczami, jak na przykład, wiesz, jakieś tytuły na internet. Więc, więc to naprawdę jest ogromna zaleta, że masz dostęp do gier przed premierą, na premierę, masz dostęp do wszystkich gier. To jest super plus. A powiedz mi, Tomaszu, czy tam w takim razie, wy na przykład jeden tytuł na wszystkich, czy, um, czy mogłeś brać zawsze, co chciałeś? Zawsze, co chciałem. Wszystko, co było na półce jako gra, mogłem to wziąć. Akcesoria również, więc takie rzeczy jak rock bandy, Guitar Hero, Ale czy God, inne to jest rzeczy. Spoko, to jest fajne. Po prostu wiesz, cały asortyment, który był na moim dziale, żebym po prostu się z nim zaznajomił i żebym wiedział, jak powiedzieć, wiesz, co powiedzieć klientowi, żeby, żebym wiedział po prostu o coś o tym produkcie, e, mogłem brać i testować, tak? To e... jest tak samo, jak ludzie na telewizorach e, biorą piloty w rękę i ustawiają telewizory, więc ja biorę, pada w rękę i ustawiam sobie konsolę, w sensie gram na niej, tak? Konsolę też? Nie, właśnie sprzętu, nie? Ze względu na tą no bo... E, chciałbyś kupić używaną konsolę? Chciałbyś kupić używaną grę? Mm. <śmiech> w folii? Tak. Używaną tak, grę tak. w folii? Dokładnie. I no. <śmiech> co się za tym idzie, skoro ja mogłem brać te gry, no to mm, nie trudno się domyśleć, że te gry wracały z powrotem na półkę. Więc sugeruję tutaj... E, takim, powiedzmy sobie, bardziej ostrożnym, którzy naprawdę chcą mieć gry nieotwierane przez nikogo, nietykane przez nikogo, żeby patrzyli, czy mają jednak tą metkę od Sony albo od Microsoftu e, nietkniętą, bo foliarki sklepowe nie mają takiej możliwości, więc no, folię właśnie od o to, razu... O to chciałem się spytać, no, no, ale już mówisz, no. Więc folię od razu taką, powiedzmy sobie, e, zamiennik, zamiennik folii od razu dostrzeżecie, więc niekoniecznie wybierajcie tą sztukę, wybierzcie tą sztukę pod tą sztuką, tak? E, co prawda, oczywiście, te gry musiały być zwrócone na teren marketu, wiadomo, bez najmniejszej ryzyki, bez najmniejszego śladu użytkowania, tak? Jeżeli, jeżeli pojawił się taki, no to niestety musiałem za grę zapłacić, więc, więc to A... trzeba było bardzo uważać. To nie jest tak, że wiesz, brałem sobie grę, palcowałem ją, latała od kuchni do salonu przez podłogę, wiesz, jeszcze pies ją poślinił, obsrał i w ogóle, i wiesz, przychodziłem i mówiłem, no ups, wypadła. Nie, nie, nie, to była, wiesz, kontrola, wszystko, podpisy, wszystko przy, wiesz, przy, przy ludziach, którzy byli od tego kontrolowane. Jeżeli była jakaś niezgodność, no to było tłumaczenie. Się, ale takiej niezgodności nigdy nie było, no bo e, to trzeba było po prostu o to dbać, wiadomo. Nie no. nie? Oczywiście. Mhm. Ale to, to w takim razie, Tom, Tomasz, bo ja rozumiem, że z grami tak, to coś tam, te, te foliarki, tak? Ty to mówisz i, i, i to wszystko. Tak, no to jest takie urządzenie do napisania. No tak, tak, folii. tak, tak, tak, tak. I to wszystko ładnie wracało na półkę i faktycznie jakiś tam kowalski mógł się nawet nie domyślić, że ty to, ty to miałeś w domu. No to spoko. Ale jak na przykład z takim Guitar Hero, ja z tego co się orientuję, to to jest pakowane w foliach w ogóle. I ciężko jest powrócić do tego samego stanu, znaczy bo, bo, bo ja mam w sumie nawet, nie wiem, Benda mam, mam gitar Hero i ciężko jest to powrócić do tego stanu tak jak, wiesz, brand new, że nówka sztuka, więc wiesz, wiesz, wiesz o co mi chodzi, żeby to wszystko było idealne, jeszcze, ja pudełko czy coś, to, to już w ogóle kosmos. Wiem i, i cieszę się, że właśnie tak twierdzisz, bo pewnie tak jak ty twierdzi, twierdzi reszta reszta klientów i w ogóle, że to jest niemożliwe, że tylko Chińczyk potrafi to tak zrobić, jak było, ale powiem ci szczerze, że po malutkiej praktyce e ja potrafię otworzyć każdy, każde akcesorium, każdą konsolę, każdy sprzęt i spakować ją idealnie bez najmniejszych śladów u, używania. Tak, to po, po, po, po chwili praktyki naprawdę każdy to umie zrobić, więc nie jest trudno coś zapakować tak, żeby wyglądało, że, że, że nie było otwierane, że tak powiem. Tylko tak jak mówię, to jest ta sama historia, jak z grami, tak? nie może być najmniejszych śladów użytkowania, no bo jednak. E Nadal chcesz kupić towar nowy, tak, bez, bez widocznych śladów, bez, bez takich jakichś uszczerbków, nie? Mm. No tak. Więc każdy to dbał, dbał, więc z tym nie było nigdy najmniejszego problemu, więc żaden klient, myślę, że nie czuł się nie czuł się pokrzywdzony. Tym bardziej, że takie gry, które były z wypożyczenia czy i przepraszam, takie gryzy pożyczenia czy akcesoria, no to jednak one e, były, e, że tak powiem, e, rozkładane na sam koniec, tak, żeby, żeby, żeby po prostu klienci jednak kupowali oryginalnie zapakowane, tak. Mhm. Ja, ja w ogóle myślałem, że mm, no dobra, to jak jeszcze jesteśmy przy, przy czymś takim, bo y, to, to ja myślałem, że na przykład takie rzeczy jakieś takie używane, będy i tak dalej, to one idą na jakąś wystawę i one później tam zostają i i właśnie one tam idą, że, że, ty, nie, że ty nie musisz tego opakować z powrotem i oddawać. I tu się rodzi moje kolejne pytanie. Czy uh -huh. w takim razie te wszystkie rzeczy, które są na wystawach, to wy je możecie później kupować za jakieś tam mniejsze pieniądze? Albo yy, macie możliwość kupowania jakichś takich rzeczy? Bo ja widziałem parę sklepów, które sprzedawały rzeczy z wystawy. I one były naprawdę atrakcyjnie cenowo. I czy u was jest był, był podobny, była podobna opcja. Wiesz co, to jest tak, że wszystko co widzisz na, na sklepie jest zawsze do sprzedaży. tak? Jeżeli, jeżeli zażyczysz sobie konsolę z ekspozycji, jak najbardziej ją dostaniesz. Czy dostaniesz ją z rabatem, czy nie? No to już leży w kwestii osoby przełożonej na takim dziale. Ale zawsze przeważnie rabat dla klienta ze względu na to, że bierzesz sztukę ekspozycyjną, zawsze był przewidziany. Tak samo z grami, które były wyświetlane na ekspozycji dla klienta, bo też takie gry robiliśmy też tak, tak wyświetlaliśmy. Powiem Ci tak szczerze, że zasada powinna być taka, że przedstawiciel przynosi tak zwane promki. Wszyscy wiedzą, co to jest promka. Myślę, że do tego za chwilkę też dojdziemy. No. I te promki powinny być wyświetlane na takich ekspozycyjnych konsolach dla klienta. Jednak niestety żyjemy w Polsce i przedstawiciele nie mają tyle promek, żeby wiesz, rozdać wujkowi, cioci, roz rodzinie, kuzynowi, a jeszcze wiesz, być może dla pracownika danego sklepu, no to musieliśmy otwierać te gry, które były na półce i po prostu włączać dla klienta i te gry później wracały jako ekspozycyjne, czyli te gry też mogłeś kupić taniej, ale już się nie bawiliśmy w foliowanie i tak dalej, no bo to już był e, towar taki, jak, jak, jak, jak mówiliśmy, czyli konsola ekspozycyjna i gra ekspozycyjna, więc mm -hmm. coś takiego też było. No to. A Dobra, przechodząc do, no. do, do zakupów pracowniczych, bo pewnie do tego y, zmierzałeś, to powiem ci, myślę, że w każdym sklepie istnieje coś takiego jak jak zakupy dla pracowników. No i swego czasu było to naprawdę bardzo atrakcyjne dla, dla nas, bo mogliśmy naprawdę kupować gry dużo, dużo taniej, ale to wiadomo, wszystko zależało od, od tego, na ile kierownik danego działu chciał, chciał, chciał pójść tak zwane pod wodę na marży, bo wiadomo, my też kupujemy, sklepy kupują towar od, od dystrybutorów i muszą na nich zarabiać, a w momencie, kiedy sprzedają w tej samej cenie, za którą kupili, no to nie zarabiają, ale z kolei pracownik się cieszy, tak więc jak najbardziej znieżdżają. Zniżki pracownicze, zakupy pracownicze istnieją, istniały i będą istniały w każdym sklepie. Um, jakiś taki przykład, powiedzmy sobie, no powiem Ci szczerze, że więcej niż 180 zł za nowe gry na premierę nigdy nie dałem, tak? Mm. które wychodziły, więc wiesz, gra na półce 240 i 230 zł, no, a ja kupowałem taką grę za 169, 179. No to, to tak, to, to jest faktycznie e, obłacalne, że tak powiem. No dokładnie, więc jeżeli chodzi o dostęp do gier e, przed premierą, na premierę, dotykanie tych gier, granie w te gry, wypożyczanie gier, kupy, zakupy gier, e, to jest raj. Dla kogoś, kto e, uwielbia grać, to jest jego pasja, hobby, to nie dość, że zarabia, na życie, sprzedając, opowiadając o grach, to jeszcze ma dostęp do tych gier aż do pożygu. Dosłownie. I to mówię ci naprawdę, że aż do pożygu. Bo to chciałem później powiedzieć, ale przychodzi w pewnym momencie taki moment w życiu każdego takiego pracownika, który już dosyć długo pracuje na takim sklepie że gry stają się już bardziej jako towar, jako, jako, rzecz, a nie jako część naszej pasji. Nie wiem, czy rozumiesz, do czego zmierzam. No wiem wiem, wiem, wiem, wiem, wiem, To jest wiem, tak coś. jak w banku, nie? Więc jeżeli masz 100 złotych, to to jest pieniądz a jeżeli masz 100 tysięcy, to to już jest papierek, nie? Więc tak to wygląda tak samo z grami, kiedy wiesz, cały świat czeka na, na upragnione GTA V przez tyle lat, to ty tą grę otwierasz i patrzysz, o, no GTA V już wyszło, super, będę dzisiaj grać. Fajnie. Znaczy, Więc to ja jest taki na... troszeczkę minus mhm. o, ja, ja, ja nawet trochę tak mam mało jest takich e, gier, które robią na mnie takie duże wrażenie, chyba, że naprawdę w coś pogram dosyć dużo i w, tra w trakcie rozgrywki stwierdzą, wow, nie no, to jest dobre no. ale raczej przed, e, przed grom, przed jakimś tam nie, nie, nie, mam, nie mam jakiegoś hype'u, może, może na jedną grę rocznie no, no y dokładnie, ale jak masz dostęp do takich gier, no to w pewnym momencie przychodzi ten moment, że już przestajesz traktować to jako gry, tylko traktujesz to jako przedmioty albo, albo rzecz do do, wiesz, do do sprawdzenia, żebyś mógł coś opowiedzieć klientom, albo na przykład wiesz, opowiedzieć na podcaście. Mhm, wink, na wink. przykład, tak. <gry> I czasami trzeba ogrywać gry, których się nie chce ogrywać i o nich to mówić. Tak, y po powiedz mi, Tomku, bo teraz rodzi mi się takie kolejne pytanie, jak macie sobie te gierki na, na półkach. Czy są jakieś opcje, że nie wiem, gry jej Sport mają być na środku, a gry THQ mają być na samym dole, bo są e, słabego wydawcy, cenegi czy jakiegoś innego pedała? E, czy jest jakaś, jakieś, nie wiem, w, wiesz, wiesz o co mi chodzi, że ktoś, yes. ktoś wam daje pieniądze, no i dobra, słuchajcie, no moje gry mają być na widoku mnie to nie obchodzi. gitama ma być zawsze na widoku, bo ja tak chcę. I znaczy chaję. tak, o, ogólnie już mówię, to powinienem w sumie na samym początku powiedzieć, jeżeli ktoś słucha tego podcastu i chce się dowiedzieć, ile można zarabiać na tym takim dziale, albo jakie gratyfikacje można dostać i tak dalej, no to tego tutaj nie, nie usłyszysz. Tak samo jak nazwę sklepu nie usłyszysz z wiadomych sklepów, z wiadomych powodów, ale więc o pieniądzach nie będziemy rozmawiali, ale coś takiego, jak ty mówisz, czyli konkretne tytuły na konkretnych miejscach, jak najbardziej istnieje. I polega to na tym, że przeważnie firmy chcą, żeby swoje tytuły mieli w pobliżu, tak. Czyli jak ktoś przychodzi, powiedzmy sobie po Fallouta czwartego, to chciałby powiedzmy sobie przedstawiciel tak danej firmy, żeby w obrębie jego powiedzmy sobie z zakresu widoczności, były też inne tytuły wydawane przez tą firmę. Więc jak najbardziej przedstawiciele przechylnie palczą na takie ułożenie, niektórzy wręcz wymagają takie, takie ułożenie i w tym momencie się już dogadują z konkretnymi kierownikami na temat, jak to ma wyglądać. No ale też część firm w ogóle na to nie patrzy i to zależy tylko od kwestii pracownika, czyli naszej, jak to będzie wszystko poukładane. Jeżeli chodzi o takie głośne tytuły, jak, jak powiedzmy sobie FIFA, Need for Speedy, Battlefieldy i tak dalej, i tak dalej, no to tam powinien być, powinien, powiem Ci szczerze, tam powinien być porządek, by bo, bo, bo, bardzo na to patrzą, bardzo dla nich to jest, jest, ważna sprawa, żeby te tytuły były obok siebie i nie wiem, czy, czy zauważyłeś kiedyś albo słuchacze słuchacza. Poczeka, jak... poczeka, poczekaj, poczekaj, poczekaj, chcę zrozumieć. Mhm. FIFA Battlefield i GTA. Nie, FIFA, Battlefield i, i Battlefront i te inne gry, wiadomo, a, od, a, a, a, od Boże, tego wydawcy. okej, okej. Okay, tak? okay, okay, masz rację, sorry. Masz rację, no? Więc zróbcie sobie taki mały teścik, pójdźcie do pierwszego, lepszego marketu i zobaczcie, jaki tytuł widzicie, jakie tytuły widzicie od razu na samym wejściu, na samym, wiecie, przodu, przodu działu, od razu, co wam się rzuca w oczy. Myślę, że się nie zdziwicie zbytnio, ale tak to w ten sposób działa. Mm -hmm. Każdy chce być, wiadomo, jak najbardziej widoczny, jak najbardziej dostępny. Jednak też wiele zależy od tego, jak sobie my wymyślimy, tak? jak my to ułożymy i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie, jeżeli chodzi o, powiedzmy sobie, kwestie pieniężne, czy coś za to jest, tak, że dbasz o taki porządek, nie może za to być nic, bo ponieważ no to. No to, to jest przekupstwo, tak? Można tak najprościej powiedzieć. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, To jest wykupowanie w jakieś tam, no jakiegoś lepszego e, tak, miejsca tak, tak, tak, tak, tak, na półce e, ja, i wiem, że firmy do... tak robią w jakichś Teskach czy jakichś innych większych marketach, wiem, że firmy Jasne. płacą za coś tylko, takiego. Jasne, tylko Krystian, pomyśl w ten sposób, że co się bardziej opłaca, wykupić daną powierzchnię czy jednak żyć dobrze z pracownikiem, który to wykłada? Dobrze, więc w takim razie rodzi się kolejne pytanie w mojej głowie. Już już ono oczywiście było wcześniej, no ale już już już do tego przechodzisz, więc czy pytanie jest takie, czy ktoś ci, czy firma, czy ktokolwiek z zewnątrz, wewnątrz proponował, mówił ci, że masz się zachowywać jak lekarz, czyli jeżeli kogoś boli głowa, to tylko aspiryna, a nic więcej? Czyli w takim razie, jeżeli ktoś się cię spyta w sklepie i e, potrzebuje jakąś dobrą piłkę na konsolę i ty masz zawsze mówić, FIFA, a nie Pro Evolution, albo potrzebę jakąś strzelankę i ty mówisz zawsze no, Battlefield, a nigdy Call of Duty, albo Call of Duty, i nigdy Battlefield. Czy miałeś coś takiego i miałeś tak mówić? Ktoś ci tak powiedział, że masz mówić? Czy to zawsze twoja sugestia wychodzi tylko i wyłącznie z ciebie? E, to jest bardzo dobre pytanie, wiesz, ale odpowiedź nie będzie prosta, e... Bo po prostu, wiesz co, nie ma chyba jedno, jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Powiem Ci na moim przykładzie, na mojej osobie. E, nigdy, e, powiedzmy sobie tak, nigdy nikt mnie nie przekupił, nie starał się przekupić albo zasugerować wręcz, że bardzo fajnie na tym wyjdę, jeżeli będę proponować dany tytuł. Nigdy czegoś takiego nie robiłem ze względu na to, gdyż e, wolałem mieć ludzi, klientów, którzy przychodzili do mnie e, z powrotem przez to, że im dobrze dobrałem grę i bawili się, bawili się przy tej grze dobrze i przyszli do mnie po, po kolejną grę, tak, więc ja bardziej ceniłem sobie stałych klientów i to, że potrafię dobrze doradzić dany tytuł danej osobie, niż to, że po prostu, wiesz, doradzę to, co powinno się sprzedać ze spółki i w zamian za to, powiedzmy sobie, dostanę, no mówmy sobie szczerze, promkę, tak. Nie, ja nigdy czegoś takiego nie robiłem, no bo ponieważ, ponieważ powiedzmy sobie, długoterminowe wyjście jest, jest lepsze, jeżeli po prostu jesteś szczery z klientem. E, oczywiście z miłym klientem, bo jak przychodzi ktoś but niemiły i w ogóle, wiesz, sebek z Kariną, który chce na zaraz grę, no to czasem się zdarzało, że wychodził z takim, wiesz, hitem, jak na przykład Seven, seven Days Gone albo coś takiego, więc... No, no cały to cały to no. no, wiesz, no słuchaj, ja jestem, wiesz, taki troszeczkę pamiętliwy, więc e, jeżeli <laughs> jest ktoś dla mnie miły, to jak najbardziej będzie miło obsłużona, ale jeżeli ktoś był niemiły, no to e, okay. czasem zgniłe jajo dostawał i chyba już nigdy nie wrócił, więc, więc o to chodziło. Mhm. Jak to się dzieje na innych marketach, w innych sklepach? Wiesz co, szczerze powiem ci, wydaje mi się, że istnieje coś takiego, że po prostu... E, Dodaj, da, dajesz konkretną grę, konkretny tytuł, bo po prostu jesteś ustawiony, umówiony z przedstawicielem i, i dostajesz za to promkę, bo albo powiedzmy sobie dobrą kawę i w ten sposób to wygląda. Ja tego nigdy nie stosowałem i nigdy nie będę stosował, no bo to jest już troszeczkę chamskie, tak? A Nie nie bądźmy nie, no, takimi no, chamami. Jak chamskie? No, jak chamskie? Skoro... No dobra, no mów. Ja jak najbardziej czerpałem przyjemność z tego, że mam wiedzę o grach i mogę się z nią podzielić z innymi ludźmi, więc było to dla mnie naturalne po prostu, żeby doradzić dobrą grę, a odradzić, e, odradzić słabą grę, więc mhm. zresztą ludzie doceniają takie coś i mhm. to, jest, to jest lepsze rozwiązanie. Bo wiesz co? Nie wiem, e, jakie jest z grami. Znaczy, nie, no mówić, jakie jest z grami w sumie raczej, że w czymś takim nie doświadczyłeś, ale ja, ja się na przykład się zastanawiam, czy z telewizorami by nie było właśnie w ten sposób. Znaczy wiesz, jako, że to jest podcast o grach i główny temat jest ja jak, wiem, ja jak wiem. sprzedawać gry, to... Ja wiem, dobra, więc nieważne. Więc co, co tam jeszcze Tomaszu, masz? O, mogę powiedzieć taką, taką śmieszną no. aneg aneg anegdotkę na temat właśnie tego, co mówisz, że czy dobrą grę, do, że konkretną grę dasz komuś, klientowi. Na premierę Alexa Przyszedł do nas taki wesoły, nowy przedstawiciel. Alexa, widać, bo... Alexa. Ala tak, A... gothic, no dobra, no wiem. Dokładnie. I wiesz, i przyszedł taki uśmiechnięty, cześć, jestem nowy, cześć, ja jestem stary, no jak się sprzedaje? No źle się sprzedaje, bo to chujowa gra, sorry, nie? Bo, no słuchaj, fajnie by było, jakby się lepiej sprzedawała, masz tutaj, masz, dam ci tutaj plakacik z Alexa i pudełeczko miętusków, które są niebieskie i na pudełeczku jest napis Alex. No, Czyli, nie zadziałało to. Czyli, czyli ty coś takiego dostałeś osobiście, tak? Tak, dostałem cukiereczki z logo Alexa. Nie wiem, czy to miało na celu skłonić mnie, żeby... No ale, mnie... Ale, to, ale, ale to w ogóle jakaś bieda kompletna. No, no. Cukierki jest jakieś dwa złote i plakat, który sobie sam sobie, może... I tak go nie powiesz, czy tak go nie powieś, więc... Słuchaj, ale gadżety, jeżeli chodzi no, o, ale gadżety... o te wszystkie rzeczy, no, ale są to... fajne. No fajne. tak, fajne. No, może... ale, ale gadżety gadżety, tak? No, no wiesz. ale wiesz, mówimy tutaj, jakie są plusy jak to jest sprzedawać no, na nie, no, gry i konsole ogólnie... od strony gracza więc wszelkie gadżety, takie wiesz breloczki, koszulki, oj koszulki słuchaj, ja, ja mam pół szafy w koszulkach od, od gier, ja wiesz, mnie, ubiera, mnie ubierają gry, <gry> więc ale, wiesz, no wszystkie to właśnie, koszulki no to, się dostaje, to jest fajne no to akurat w tym momencie jakaś sugestia jest ogólnie, nie, to nie jest żadna sugestia wiesz. E, słuchaj, słuchaj, bo to jest dla mnie no kurczę Eee, Tomek, wyobraź sobie taką sytuację. Masz tą koszulkę tego Battlefielda, przychodzi do ciebie typ i mówi, no jakaś dobra strzelanka, no w coś bym do by go pograł. Ty w tej koszulce Battlefielda mówisz mu, no, rewelacyjny jest Call of Duty, bierz Call of Duty. No to. Wiesz, znaczy, wiesz, wiesz, na, na hali sprzedaży musisz nosić strój firmowy, więc odpada chodzenie w koszulkach z Battlefieldem aha, czy tam idem kurczę Call of Duty, czyli do domu ale tylko. jeżeli chodzi tak o te koszulki, o te gadżety, to powiem ci, to jest tak, taka ilość hurtowa, pracownicy są zalewani tymi materiałem, bo to są materiały promocyjne tak naprawdę. To chodzi o to, żebyś to ubrał po robocie i poszedł sobie na imprezy i gościu zobaczył, ol, masz fajną koszulkę, co to? To działa w ten sposób, ja wiem, bo wiem, ja wiem. przedstawiciele dostają tych koszulek, tych wszystkich pierdół, bryloczków i tego na takich ilościach, że naprawdę jakby to oddali na złą, to by więcej pieniędzy za to dostali, niż wiesz, sprzedając to na Allegro czy gdzieś indziej. Mhm. E, więc od strony gracza, jeżeli lubisz gry, lubisz garzecze z grami, no to pod, pod względem gadżetów z gier, nietypowych takich fajnych wichajstrów, gadżecików nie będziesz narzekał, tak? Na przykład, wiesz, bidonik z logo Far Cry 4, którego, kurde, nigdy nie użyłem. Takie, wiesz, bandana z Far Crya trzeciego. Nie wiem, jak się zakłada bandanę. Więc dużo tych gadżetów mm -hmm. ja rozdałem moim znajomym, ale e, od strony gracza, który chce sprzedawać gry, e, pod względem gadżetów nie będziesz narzekać. Więc no, no, jest okay, tego masa, okay. masa. To, to, to akurat w porządku. Aczkolwiek, jak no, nas z tymi koszulkami, no to ten. No to, ja tyle mam tych koszulek z różnych rzeczy, że też. Um... Na przykład, był taki, taka, taka, taka chwila była, kiedy na mediach społecznościowych, co wiesz, co bardziej tacy znali YouTuberzy albo influencerzy, nie? Dostawali te, te poduszeczki w kształcie pada PlayStation 4 i się chwalili, wiesz, na Instagramach, hashtag dostałem od Sony, oje pierdolę, jestem bardzo ważną osobą i tak dalej, no to ja taką samą poduszeczkę mam w tym momencie w, w, u mnie w domu, no bo też dostałem, więc co, jestem też bardzo ważnym influencerem, na to wychodzi. No, więc na to tych gadżetów się dostaje dużo, dużo i to jest naprawdę fajne, miłe, ale wydaje mi się, że to nie ma najmniejszego celu skłonić do, wiesz, do, do podawania klientom konkretnych towarów, chyba, że ja na to inaczej patrzyłem, a wydaje mi się, że nie patrzyłem na to tak inaczej. No tak. To co tam tam masz jeszcze z tych, bo w ogóle byliśmy przy plusach, więc to na razie są plusy. Mhm. Co, są jeszcze jakieś plusy? E, jasne, no plusy są kolejne takie, że e, masz imprezy firmowe, które, które są tak zwanymi szkoleniami. Tak. Mhm. polega to na tym, że idziesz do takiego pana na przykład Microsoftu i widzisz tam tańczące dziewczyny w szortach z napisem Xbox na ich dupach i masz kontakt ze wszystkimi akcesoriami, gadżetami, ze wszystkim, co jest związane z firmą Microsoft czy tam Sony, czy tam Nintendo, chociaż Nintendo w Polsce nigdy nie było, ale mniejsza z tym. Mhm. No i Możesz, tak jak na przykład, wiesz, premiera Xbox One X była, no to ja tydzień, tydzień przed tą premierą już widziałem, jak ta konsola wygląda, jak ona działa, ile waży, wiesz, czy się nagrzewa, jak gry wyglądają na tym, wszystko już wiedziałem, no i od strony gracza, który lubi gry i konsolę, no to to jest, to jest jedyna okazja, żeby takie coś mieć, chyba, że, wiesz, jeździsz na Warzone Game Weeks albo jakieś inne takie, takie, takie imprezy. Ale od strony właśnie tego sprzętu zawsze wszystko masz przed premierą, wszystko widzisz, wszystko musisz wiedzieć, więc jak ktoś ma bzika na tym punkcie, no to to jest kolejny ogromny plus, tak? Wszystko, wszystko widzisz szybciej niż taki powiedzmy sobie cywil, tak? który gra w gry. Mhm. Nie no to tak, to takie rzeczy są na pewno bardzo fajne. Dokładnie, pamiętam na przykład taka śmieszna historia była, e, kiedy pracowałem... E, kiedy zaczynałem moją pracę w ogóle w takim sklepie, budowaliśmy ten sklep, budowaliśmy nasz dział od początku i to się zbiegło z premierą PlayStation Move, tak. Um... Akurat, akurat kiedy kończyliśmy już budować market, mieliśmy chwilę wolnego czasu, włączaliśmy sobie PlayStation Move i ten tenis, który tam był i sobie robiliśmy partyjki, partyjki w tenisa, a potem dwa dni później dopiero pojawiły się pierwsze recenzje, bo spadło embargo, więc są takie naprawdę miłe chwile, fajne, fajne. No to tak, że, tak. Że, że, że to jest naprawdę ogromny plus, wszystko masz przed premierą, wszystko widzisz jak to działa, więc kapitalna sprawa dla kogoś, kto kocha gry. Mhm. No to, to co tam jeszcze? Nie, tu akurat nie mam żadnych pytań. E, nie ma żadnych pytań. Ym... Chciałem powiedzieć o, o, o minusie, ale, ale w sumie już to powiedziałem, że właśnie no, tak samo jak z grami, tak samo z, ze sprzętem to wygląda, no e, z czasem poziom ekscytacji, poziom wiesz, czekania troszeczkę opada do momentu takiego, że no, wiesz, wychodzi PlayStation 4 Pro, e, idziesz sobie wziąć dzień przed premierą, pudełeczko, odkładasz sobie, otwierasz, wybierasz sobie konkretną konsolę, no i, no i co... No i super, masz ją, idziesz rano, kupujesz bez kolejek, bez niczego e, i tylko patrzysz i się śmiejesz na, wiesz, na tłumy ludzi, którzy wbiegają do sklepu, prawie się zabijają, potykają i biegną po te PlayStation 4, jak to było na premierę, a ty z boku sobie stoisz, wiesz, już ze swoją skrzyneczką dawno temu którą trzymasz w ręce i tylko im machasz i się z nich śmiejesz, hmm, więc, no tak. więc wiesz, to, to, to jest naprawdę kolejny, kolejny plus. Mhm. E, odnośnie tych gier i tego doradzania, powiem ci szczerze, jest taki taki moment, kiedy, kiedy przychodzi taka, jakby to nazwać, kiedy ty jako gracz jednak musisz rozdzielić twoją pasję do gier, a jednak zacząć myśleć od strony biznesowej, no bo w końcu jesteś tam, żeby zarabiać pieniądze i musisz zarabiać pieniądze firmie, tak? E, więc jeżeli patrzysz, że klient bierze jakąś grę, albo podchodzi do ciebie i się pyta czy to jest dobra gra, no to teraz masz dylemat moralny, czy powiedzieć mu to jest chujowa gra, nie bierz tego weź inną, albo zagryź zęby i powiedzieć mu no to jest taka nawet nawet no za dobra nie jest, ale też za zła nie jest, więc jak najbardziej, jak lubi pan taki typ gier, no to proszę bardzo no ale nie, no ale, ale poczekaj, bo, bo, teraz, bo teraz to jest dziwne to co mówisz, bo nawet, mhm. nawet jeżeli powiesz mu, że wziął inną grę no to i, i tak powiedzmy firma w której pracujesz jest do przodu, tak? Tylko po prostu ty ty ty pomożesz mu w wyborze tej lepszej gry. Mhm. Jasne, ale, ale istnieje malutka, malutki cień szansy, że jednak e, kiedy powiesz może ta jego wybrana upragniona gra jednak nie jest tym na co czekał, e, to jest szansa, że on tą grę odłoży i wyjdzie bez niczego. Rozumiesz? A, no tu jest, no jest. tu jest, trzeba jest na takiej dokładnie, na cienkiej linii balansować i mieć wyczucie, co należy klientowi powiedzieć, a czego nie należy mówić. Myślę, że to się albo już ma w sobie taki, taki dar, albo to się uczy z czasem na takich działach, ogólnie w sprzedaży, w handlu. No ale czasem są śmieszne rzeczy, śmieszne chwile, kiedy musisz, wiesz, na szybkiego wymyślić plusy jakiejś naprawdę chujowej gry, nie? I czasem naprawdę kosmiczne, kosmiczne akcje wychodzą z tego, jak... No trudno mi teraz jakiś taki przykład na szybkiego powiedzieć, no bo wiadomo, gier jest dużo, a przez 10 lat pracując na takim dziale, powiem szczerze, ci widziałem chyba już wszystko, chociaż każdy dzień mnie kole znowu zadziwiał. Mhm. Ale jednak przychodzi, tak jak powiedziałem, ten jednak dylemat moralny, czy, czy wiesz, czy dalej być tym graczem, czy jednak zacząć być w końcu, wiesz, tym sprzedawcą na dziale i zacząć zarabiać pieniądze dla, dla firmy. Nie? No tak, ale, ale w sumie ty w jakiś sposób w takiej firmie jesteś liczony z tego, co robisz, oni, oni sprawdzają twoją wydajność, jak, jak tobie to by idzie, jak to by nie idzie. No wiesz, no, na tym to polega, no, jesteś ich pracownikiem i musisz im, oni ci za coś płacą, tak no, nie płacą ci za rozmowy z klientem, znaczy za to też ci płacą, ale nie płacą ci za rozmowy personalne z klientem, jak się nieraz zdarza na takim dziale, bo, bo często przychodzą gracze do graczy, tak którzy są sprzedawcami i zaczyna być normalna rozmowa na temat gry, czy nam się podobało, czy nie, ale jednak to jest biznes i jednak na koniec tego wszystkiego powinien ten ktoś, wyjść z czymś, tak? Najlepiej, żeby jak najwięcej wyszedł, zabrał do koszyczka. No i tutaj jest właśnie, tak jak powiedziałem, ten cały, ten cały dylemat, żeby jednak balansować się tak fajnie i z jednej strony być nadal tym graczem i doradzać dobrze te gry, żeby nie czuć się, wiesz, winnym, żeby szedł z jakimś, jakimś chujstwem, ale z drugiej strony, żeby też jednak, jednak troszeczkę więcej kupił niż standardowo, niż, niż tyle, co powinien, tak? Więc na przykład do konsoli fajnie, żeby jakiś kabelek miał, etu, i takie, wiesz, pierdoły i tak dalej, i tak dalej. E, no i tak, no pracownicy są jak najbardziej rozliczani ze, ze swojej sprzedaży. Im więcej sprzedażą tym jest lepiej. I tutaj w sumie możemy przejść fajnie do, do takiego tematu e, Xbox czy, czy Sony. Przychodzi klient i mówi, przy pana, chciałbym kupić konsolę, ale się nic na tym nie znam. E, jakby pan mógł mi doradzić? No i co takiemu klientowi doradzisz, wiedząc, że PlayStation w Polsce jest po prostu liderem i wszyscy pamiętają PlayStation od czasów PSX-a i praktycznie Sony w Polsce leży, a i tak się sprzedaje. A z drugiej strony masz Microsoft i konsolę, która też jest naprawdę bardzo fajna. Zresztą wiele razy mówiłem dobre rzeczy o tej konsoli, ale też mówiłem dużo rzeczy złych, ale to wiadomo, jak o każdym sprzęcie. No i, jak, i co doradzić, skoro dla ciebie nie tylko, ma znaczenia? I... Tylko i wyłącznie a w co byś chciał grać? <laughs> to nie jest takie proste, wiesz, tak naprawdę. Kiedy widzisz w sklepie, wiesz, 4 metry gier na Play'kę, czwórkę, a półtora metra na Xboxa, no i gościu trzyma tego Xboxa i się pyta, a to jest dobra konsola? A czemu tak mało gier? No i co? No i, no i, no i zaczniesz go przekierowywać na Sony, żeby wyszedł, a jak nie, przeko nie przekonasz go i wyjdzie bez niczego, znaczy, cały czas dylematy, dylematy, no, dylematy. Znaczy tak, znaczy, znaczy, no słuchaj, no M można mu dać tak jak tobie tam podpowiada, że twoim zdaniem tak powinien być, bo ten klient chce raczej idzie w tą stronę, więc powinien grać na tym. Można tak zrobić. E może zasugerować się też ceną, która pewnie jakieś tam e ma jakieś tam e znaczenie. Eee, i ewentualnie, i ewentualnie, i ewentualnie no tymi ekskluzywami też, tak? Jeżeli chce grać w wyścigi, to raczej nie gra w, na Xboxie, tak? Jeżeli chce grać w Gadowory, czy Uncharted'y, czy inne tego typu rzeczy, Horizony, to niech sobie gra na PS4. No, znaczy, nie wiem, no, gry. Moim zdaniem gry i tak. Eee, jasne, tylko, że mi tu bardziej chodzi o, o to, że od strony, od strony, wiesz, od strony kogoś, kto kocha gry, yy, jednak musi zacząć być sprzedawcą. Rozumiesz, o co mi chodzi, nie? Że jednak zacząć traktować klienta jako, wiesz, portfel z pieniędzmi, a dostępny towar jako możliwości, które może, na które może to wydać, więc yy, to zależy tak naprawdę wszystko od psychiki yy, danej osoby. No, ale poczekaj, poczekaj, ale, weź... poczeka, poczeka, ale nie, nie miałeś żadnej sugestii od kogoś z góry, że Ej, dobra, no Xbox mają iść lepiej u nas. Jeżeli jest taka możliwość, mm, niekoniecznie od góry, ale powiedzmy, zdarzały się momenty, kiedy przychodził wesoły pan i mówił: Słuchajcie, um, mam taką grę i taką grę, fajnie by było, żeby się lepiej zaczął sprzedawać dane, da, dana konsola, no i no co, to jest tylko, wiesz, parę dni, kiedy zaczniesz sprzedawać tą konsolę, a masz za darmo grę, za którą musiałbyś normalnie e, Aha, wydać pieniążki. Czyli można powiedzieć, że zaproponował ci grę za lepszą sprzedaż, tak? No, na przykład zdarzały się takie, czyli, takie, takie, czyli, takie czyli, czyli, sytuacje. Czyli powiedzmy jesteś lekarzem i możesz lecieć na wycieczkę na Kubę, tak? Tylko, że paracetamol ma zejść. No, można to bardzo pod to podciągnąć, okay. tak? E, no, no, no, no. I w tym momencie tak cały czas jak ja mówię, e gracz, który kocha gry, zaczyna być sprzedawcą i zaczyna sprzedawać. I wiesz, to zależy od człowieka, czy, czy jest gotów na takie, wiesz, na takie moralne i czy, czy będzie go sumienie gryzło i tak dalej, i tak dalej. Więc jak już jesteś, jak już tutaj tego słuchasz i dotrwałeś tak długo, no to e, powtórzymy, tak, jest ogromna ilość plusów z wypożyczania gier, z kontaktu z grami, z kontaktu ze sprzętami i tak dalej, i tak dalej, ale w pewnym momencie z tej całej sielanki przychodzi ten moment, że jednak za, za za, zaczynasz, musisz zacząć być tym sprzedawcą, tak? bo się zatrudniasz w firmie jako sprzedawca i musisz zacząć nim być. I w tym momencie troszeczkę ten cały czar pryska, ale to tak jak mówię, to wszystko zależy od, od osoby tak naprawdę, więc jeżeli się zastanawiacie czy złożyć papiery w swoim lokalnym sklepie z konsolami i z grami to myślę, że po przesłuchaniu tego będziecie już troszeczkę więcej wiedzieć, tak? Ja myślę, że osoby, które w ogóle to słuchają nie są jakimiś tak, takimi casualami i ogarniają świat gier więc nawet szczerze powiedziawszy, pewnie jak przychodzą do sklepu, powiedzmy no jakiegokolwiek sklepu to chyba nawet się nie pytają, którą grę kupić, czy którą konsolę kupić. Oni po prostu już są świadomi. To bardziej takie są porady dla casuali ogólnie, nie? Tak, tak, ale takich ludzi, właśnie jak ty mówisz, jest stosunkowo, stosunkowo bardzo mało i tak jak właśnie wspomniałeś, że ten człowiek, kto, się, kto zna się na grach, to on wie po co przyszedł, ale większość jednak klientów są tacy, którzy, którzy myślą, że ty będziesz miał wiedzę i ty im doradzisz. I właśnie bym mógł tutaj Mógłbym tutaj właśnie przejść do punktu kolejnego, takiego sobie wymyśliłem, że szkolenia, wszystkie szkolenia, które co po części się troszeczkę łączą z tymi imprezami, o których mówiłem, jednak jeżeli chodzi o szkolenia z konsol, z towaru, z akcesorii, nie istnieje coś takiego. Nie istnieje coś takiego, dlatego nie dziwię się, że wiele opinii y, po internecie krąży, że sprzedawcy na działach nie mają kompletnie żadnego pojęcia i, i wiesz, i mówią na przykład, że w Battlefielda Bad Company dwójkę pograsz sobie na mułwach, bo takie historie też y, były, też przychodzili do mnie klienci z takimi informacjami, że ty tak im powiedzieli. Y, więc szkoleń nie ma. Nie istnieje coś takiego. Hmm, wszystko, jeżeli, jeżeli jesteś osobą, która nie ma aż tak obcykanego świata konsoli gier, jednak wszystko będziesz musiał na własną rękę sam się doszkalać, sam się dowiadywać, czy to z, już z towaru na półkach, czy, czy, e, czy z internetu, czy od kolegów starszych i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o sprzedaż, o, jeżeli chodzi o szkolenia i, i wiedzy produktowej, wszystko jest kwestii danego pracownika, bo z tym jest naprawdę w Polsce ciężko. Przecież, mm, tak Tomaszu jeszcze Mm -hmm. I jeszcze ci powiem, że chyba nawet kiedyś nawet zaobserwowałem, bo ja w sumie w jakichś tam w tych grach tak trochę siedzę, wyobraźcie sobie, że się nawet nie nimi interesuje. i nawet chyba widziałem, że ktoś tam się pytał jakiegoś sprzedawcy, już nie pamiętam w jakim sklepie, ale to, ale to było nie wiem, z 10 lat temu i widziałem po nim, że on za bardzo nie ogarnia i on nie wie co się dzieje, nie? Więc, no, więc bo... samo przez to już widzę, że, że chyba szkoleń to, to na oczy nie widział. Dokładnie. I ja tu nie mówię, wiesz o takich czysty, czysto już technicznych sprawach, jak na przykład wiesz, jaki format od, obsługuje ci, wiesz, PlayStation 4, jeżeli chodzi o filmy, albo albo na przykład ile urząd, ile padów naraz obsłuży ci dongle od, od Microsoftu, który podpinasz pod Windowsa 10 i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, nie. Ja mówię właśnie o, o ogólnie, o. o, o podstawowej wiedzy o tym, co to jest abonament PlayStation Plus, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, bo też się spotkałem z takimi rzeczami, że po prostu sprzedawcy na działach tego kompletnie nie wiedzieli, ale tak jak mówię tutaj, taka rada dla, dla słuchaczy, dla klientów, nie wincie pracownika, bo może przyszedł na ten dział, nie wiedział, gdzie jest, albo go przez, wiesz, przenieśli na ten dział, mimo, że nie chciał, i tak dalej, i tak dalej. Bo jednak, wiesz, większość ludzi idzie do takich sklepów pracowych, żeby zarabiać pieniądze I, i wiesz i fartem akurat stoi na dziwnym dziale z dziwnymi czarnymi skrzynkami i kolorowymi płytami na, na, na, na, na regale i przychodzą do niego silniące się dzieci i pytają się o nową część Minecrafta, bo wyszedł z dodatkami, więc nie dziwcie się, że, że dużo ludzi, dużo sprzedawców nie ma wiedzy, to nie jest do końca ich wina tak, więc bądźcie wyrozumiali, jeżeli macie sklep, w którym jest taki sprzedawca no to uznajdźcie drugi, gdzie jest bardziej ktoś kompetentny i tyle Mhm. Więc, no niestety, szkole nie ma, wszystko musisz robić na własną rękę. E, powiem Ci szczerze, że raz miałem tylko szkolenie, jak się zatrudniałem na samym początku, czyli 10 lat temu. E, pojechaliśmy sobie do takiego, e, do takiego małego, do takiej małej sali konferencyjnej w jakimś hotelu i był tam e, taki pan i miał na, na stoliku rozłożone Nintendo Wii e, podłączone pod telewizor i opowiadał nam, co co to jest, jak to się dzia, gra w to. Po chwili tak spojrzałem się na, na tą konsolę, podeszłem, włączyłem menu, zobaczyłem, jaką wersję oprogramowania ma, uśmiechem powiedziałem mu, o, macie wersję, które jeszcze można przerobić, poszedłem i usiadłem, więc, więc no hmm. niestety szkoleń nie ma, nie istnieją i chyba hmm. raczej nie będą istnieć. Ja w ogóle chciałem powiedzieć jedną rzecz, Tomku. Hmm. Hmm. Czy ty możesz po prostu sobie w swojej pracy grać cały dzień? Oj, strasznie przerwałeś, W ogóle Ciebie nie okay. słyszę. Czy w pracy możesz grać cały dzień? Czy możesz grać w pracy cały dzień? Tomku? Nie słyszysz? No, się. teraz, teraz słyszę okay. już. Więc czy moje pytanie brzmiało? Czy możesz grać w pracy cały dzień? I to jest, to jest taka troszeczkę śliska kwestia i w sumie na tą odpowiedź to chyba nawet dyrektorzy tych sklepów nie wiedzą, bo z jednej strony, czy zabronisz pracownikowi zapoznać się z nową pralką, z nowym laptopem, tabletem, telewizorem, bawić się w ustawieniach i tak dalej, i tak dalej, no, ty sprzedajesz towar, którym są konsole i gry więc musisz wiedzieć, jak ta konsola działa, musisz wiedzieć, jak tą konsolę włączyć, i tak dalej, i tak dalej. Jest to śliski temat, ponieważ co powiedzmy sobie tak, o co bardziej wyrozumiali kierownicy, co bardziej mądrzy kierownicy i przełożeni, raczej przymykają na to oczy ze względu na to, że to też jest z jednej strony promocja tego produktu, tak? Przychodzi przychodzi klient i widzi, że ty robisz coś ciekawego na tym wielkim ekranie na sklepie i kurczę, ej, ale jest to fajne. No to podchodzisz i się Pytasz, przepraszam, a co to jest za, za gra, na czym pan gra i to stwarza okoliczność do za potencjalnej sprzedaży, zaprezentowania produktu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też się zdarzają te niemiłe sytuacje, kiedy taki klient przychodzi do ciebie, patrzy, że grasz na całego sobie, wiesz, w pracy, patrzy się na ciebie taki wkurwiony, nie wiem, czy w McDonaldzie pracuje, czy gdzieś i mówi do ciebie, o, taki to sobie może popracować, nie? Więc, więc to jest kwestia, mi się wydaje, tak naprawdę danego sklepu, danej hali ale raczej nie spotkałem się wśród, wśród kolegów z pracy, z innych marketów, z innych, z innych powiedzmy sobie, z y, miast i tak dalej. Jednak pracując na dziale z konsolami możesz grać na tych konsolach, co tak powiedzmy sobie y, mogę teraz powiedzieć, no słuchaj, no sam, samemu tyle godzin na przykład w Elite Dangerous w domu bym nie narobił albo na przykład sama platyna w The Division też nie wpadła. No właśnie. E, to dobrze. E, to dobrze. E, wiesz, co najbardziej mnie wkurzało ogólnie, na przykład jak są z, stoiska z grami. A przerwę ci, przepraszam, zaraz przestanie. No to dobra, dobrze, tak, tak, tak, tak, Ale no. to jest bardzo ważna taka porada, taki protip dla, dla wszystkich ludzi, którzy chodzą i e, testują sobie konsole w sklepach. Przestańcie to robić. Nie macie najmniejszego pojęcia, ile ludzi i jacy ludzie dotykają te pady. E, odradzam wam to robić. Albo najpierw przetrzyjcie sobie szmatką danego pada, albo, albo po prostu tego nie róbcie. A tym bardziej tutaj taka porada dla, dla rodziców młodszych dzieci, wiadomo, dzieci wkładają od razu ręce do buzi po takiej zabawie. Po prostu nie, nie, dotykanie, dotykanie padów w sklepach je grozi syfem, najgorszym syfem, jaki jest możliwy. My sobie bierzemy oddzielne pady, które są tylko nasze w naszym grupie. Na nich gramy, więc naprawdę nie róbcie tego. E, jaki, jaki cwaniak w ogóle. E, no, no, właśnie, no właśnie o to mi chodziło, że bardzo często było tak, że tam, nie wiem, Widzę to stoisko i widzę, że jakiś dzieciak gra i widzę, że jakiś tam plecak na dole i widzę, że pewnie siedzi na tej konsoli dwie czy trzy godziny i pewnie będzie jeszcze siedział albo przyjdzie jakiś, nie wiem, bezdomny albo coś tam, śmierdzi od niego i siedzi tak, na tej konsoli. Tak, Ci gra. śmierdzi, a on, wiesz, gra tak. w najnowszą Fifę, nie kumac, siedzi na ekranie, ale wiesz, jest mu ciepło w ręce i przynajmniej no. przynajmniej co się dzieje. Czyli, tak? czyli takie sytuacje mieliście. Jasne, jak najbardziej. Na a... przykład w Pąci miałem o. sytuację, raczej znaczy, mnie wtedy w pracy nie było, ale, ale dowiedziałem się na następny dzień. Przyszedł do nas taki, wiesz, osiedlowy gracz, który przychodzi z butelką pełną coli i chipsów o godzinie e, za 10.10, /10, a wychodzi, wiesz, za, e, za 5.21, za tak, z takiego sklepu. Kurwa, ja ich podziwiam, oni mają takie pęcherze, że ja nie wiem, gdzie oni to trzymają. Mhm. No ale ten, ten, ten kolega, ten jego mość, e, grając w FIFA, w pewnym momencie włożył sobie rękę w spód, i zaczął sobie napierdalać Freda, rozumiesz to? <śmiech> przy, przy Fifie? <śmiech> tak, to dokładnie, przy Fifie grając, grając przed konsolą, no, no, rozumiesz to? Mistrzostwo świata. Kamery, tak? No oczywiście, że kamery został wyproszony, na monitoringu jest taki filmik, ale kurczę, no takie sytuacje też się zdarzają, no, więc Fifę? to, no, tak ale, jak ci mówię. Ale w, w, w którą Fifę? No, wobec... Nie wiem, to chyba była wtedy, wiesz, siedemnastka albo szesnastka. Mogła być siedemnastka, bo w siedemnastu już kobiety do? E, dokładnie, dokładnie. <śmiech> Więc też miałem gościa na dziale, który sobie po prostu robi dobrze. Ha. <śmiech> e, no dobra, ale, ale na przykład jak na przykład ktoś sobie gra za długo, to mówić mu, no sorry, ale, ale grasz za długo. Idź sobie do domu. Znaczy, wiesz co, to też zależy tak naprawdę od sklepu, od tego, jaką ma politykę. W tych dwóch sklepach, w których ja pracowałem, bardziej byliśmy polityki takiej, że jeżeli coś się dzieje na ekranie i jest to atrakcyjne i widać się, że coś się dzieje na ekranie, to niech tak będzie. Oczywiście z dobrym wyczuciem, no bo on, tak jak mówisz, jak gości już zaczynał śmierdzić, jak już gnił od środka, zaraz, zaraz z nim, wiesz, cały, cały sklep zaczął gnić, no to już takiego chłopka się wy, wypraszało, tak? Ale ogólnie, jeżeli chodzi o, o większość takich graczy... Yy pozwalaliśmy im grać, no bo z jednej strony mówię ci, klient przechodzi i widzi, że coś się dzieje, widzi, że jednak to się używa i, i, i jednak to jest dla dobre dla, dla, dla, dla klienta, że widzi jak to działa i na pewno może to w jakimś stopniu go wiesz skłonić do zakupu. Nam to nie robiło, wiesz, dopóki, dopóki, tak jak mówię Ci, dopóki nie zaczął śmierdzieć albo czegoś tam innego nie robił, no to, e, no to nie, nie, nie ingerowaliśmy, a zresztą też bardzo, bardzo, powiem, sobie, powiem Tobie tak, miałem takich dwóch fajnych chłopaczków, bardzo młodych, nie wiem, powiem Ci, 8-10 lat maksymalnie, e, przychodzili, przychodzili do sklepu właśnie z chipsami, całymi, całymi butelkami, wiesz, mama kanapki zrobiła, oni mm -hmm. zamiast do szkoły przyszli do mnie do marketu, byli bardzo, wiesz, grzeczni, uprzejmi, prosili, no, wiesz, mówili, dzień dobry, proszę pana, czy mógłby pan nam tą grę włączyć, wiesz, wszystko pełna kulturka, nie? I oni tak, powiem ci szczerze, przez jakieś dobre dwa miesiące, dzień w dzień do nas przychodzili, więc z jednej strony, wydaje mi się, że dla takiego dziecka, którym który pewnie nie ma takiej konsoli w domu, załóżmy rodzice, rodziców nie stać, żeby kupić, no to możliwość pogrania na takiej konsoli w sklepie, myślę, że to bardzo fajna sprawa, dlatego też im nie zabranialiśmy tego robić, wiesz, takie dobre sertuszko gracza od, od gracza dla gracza. E, Patrz też z drugiej strony, że może oni mają tą samą konsolę i te same gry, tylko na przykład, nie wiem, mogą mieć jakąś karę, albo, albo rodzice zabronili, bo coś, wiesz. No, dokładnie, więc różne historie są, różne sytuacje, ale jeżeli chodzi o granie, no to nie przejmujcie się po to, te konsole są, żeby grać, tylko nie wiem, by, czemu byście chcieli to robić na tych padach usyfionych, ale to już w, w kwestia wasza. Możecie grać ile tylko chcecie. No dobra, no to w takim razie przejdźmy do e, e, takich bardziej kwestii finansowych, ale bardziej mi chodzi o marże z gier e, jeżeli gra na przykład kosztuje 200 zł i jest to FIFA powiedzmy e, masz e, informację ile na przykład taki sklep może mieć z tego od razu powiedzmy tak, na konsolach na konsolach się nie zarabia w sklepach tak, konsole są sprzedawane poniżej zakupu, ceny zakupu wielokrotnie a ewentualnie na jakieś troszeczkę malutkiej marży, tak konsola to jest urządzenie, które kupujesz i potem do nas przychodzisz, do takiego sklepu przychodzisz po, po gry, żeby zasilić zasilić tą konsolę i na grach akcesoriach już się zarabia jeżeli chodzi o marże, no to wiadomo ceny nie do końca są ustalane przez sklepy indywidualnie, tylko jednak to jest Cena od producenta, która przychodzi, no i przy takich, wiesz, mocniejszych wydawcach, jak na przykład Electronic Arts albo Ubisoft, no to jednak ta cena, powiedzmy sobie, ta cena sugerowana powinna być identyczna w każdym sklepie. Ale może być e... większa? Może być, to, to nie ma z tym problemu, no, tylko wiesz, jak masz do wyboru dwa, trzy sklepy w pobliżu, a akurat w tym jest najdrożej, no to pójdziesz do, do tego, w którym jest najtaniej, więc tutaj jest różne wyczucie. Przeważnie, przeważnie na grach się nie traci, przeważnie są one na plusie, tak z, powiedzmy sobie w slangu, no to one są na, na, na, na plusowych oczkach, jeżeli chodzi o marżę, ale można zejść poniżej plusa, można zejść na minus, na niewielki minus e, i to się wyrównuje w sposób taki, gdyż mm, często za wystawienie danego standu w danym sklepie, po prostu wydawca płaci pieniądze i pod koniec miesiąca to się wszystko e, wyrównuje, tak, więc, więc e, raczej na grach się nie traci. E, dobra, e, Tomku, więc jeżeli na grach się nie traci, to powiedz mi, co się dzieje w sytuacji, w której powiedzmy e, masz taką androbiedę, E, powiedzmy, nie wiem, tam 249 na premierę e, cena dosyć szybko spada tego tytułu czy dlaczego w niektórych sklepach może być tak że ta cena jednak będzie wie, niższa a na przykład dajmy na to, w Mpiku ta cena będzie dalej miała tą samą e, dalej będzie ta gra tak samo kosztowała i tu jest jeszcze kolejne pytanie dlaczego niektóre gry są warte po dwóch, po trzech latach dalej 249 zł i od razu dodatkowe pytanie do tego, co się dzieje po tych dwóch, trzech grach, jeżeli ta gra faktycznie już nigdzie nie, nigdzie nie pójdzie więc tak, powiedzmy sobie od razu, że jeżeli chodzi o te akcje promocyjne, że na przykład Androbieda na premierę kosztuje tyle, a miesiąc potem jest za połowę ceny tak, na półce, to w żadnym wypadku nie jest inicjatywa sklepu, który sobie myśli, o kurde, ta gra się nam nie sprzedaje, choćmy lepiej, obniżmy cenę, wtedy ludzie to kupią. Nie, po prostu to jest akcja, akcja od przedstawiciela, od dystrybutora, który daną akcję robi i powinien taką akcję wprowadzać na, wszystkich, na terenie wszystkich sklepów. E, oczywiście to jest dobrowolne, sklep nie musi się w, tą, w taką akcję bawić, tak, ale przeważnie wszystkie sklepy wchodzą w taką akcję. No i po prostu różnica od ceny zakupu do ceny sprzedaży tracimy na takiej grze, ale to jest wszystko potem rozliczane przez, przez, przez, przez, przez przedstawiciela, przez, przez firmy, która rozprowadza daną grę na terenie. Jeżeli chodzi o różnicę w cenach w Empiku albo w innych sklepach, no to polega ona po prostu na tym, iż każdy sklep ma możliwość zamówienia określonego i określonej ilości towaru. Wiadomo, im więcej zamówisz, tym masz większe możliwości, im mniej zamówisz, tym, tym po prostu masz mniejsze mniejsze pole manewru i mniejsze prawo głosu, więc na tym to po prostu polega. Duże powierzchniowe sklepy zamawiają dużo towaru, mogą się dogadać na konkretne, dowolne warunki i dzięki temu działać na terenie lokalnym, w sensie obniżyć daną grę względem sklepu, który jest obok, powiedzmy sobie o te 50 zł. Tak, więc wszystkie różnice w cenach polegają tylko i wyłącznie na tym, na ile dany sklep może zrobić tak zwanego deala z, z przedstawicielem, z, de, z dystrybutorem, tak, więc obalamy tutaj mit, że w sklepach czerwonych jest najdroższa, są najdroższe gry, a w sklepach u niebieskich są tańsze, bo, bo te sklepy dbają o klientów. Nie, to tak nie działa. Mhm. A co z tym? A co się dzieje, tak. A co się dzieje no. z taką grą, jeżeli. No to tu mogę Ci powiedzieć na przykładzie, na przykład Dead Rising 4, um, które przez rok czasu w moim sklepie nie sprzedało się ani jednej sztuki. Hmm. Wyobrażasz sobie tytuł? Przychodzi na premierę i przez rok czasu nie sprzedał się ani jeden. E, I tutaj mam. Aha, do... a, a ile mniejszych sztuk? Pamiętasz? E, mieliśmy cztery sztuki, Jan, ja jedna nie zeszła to wiesz, ja jestem fanem The dryzing więc dla mnie to był szok. Czyli, no, ale... Czy, ale poczekaj, poczekaj, ale, ale jedno pudełko pewnie było otwierane. Mm, jedno, tak, e? oczywiście. <głos> I to pewnie u ciebie w domu. Oczywiście, że tak. No, no to, to dobrze, że przynajmniej jakakolwiek płytka w tak. weszł od do napędu. Ale, ale od strony technicznej jak najbardziej. Ani jedna gra się przez rok. Czasu nie sprzedała. Co jeżeli chodzi o to, tą sytuację to jest patologia jakaś, powiem Ci szczerze. Mhm. Co się w tym przypadku dzieje? Co możemy z tym zrobić? W pierwszej możliwości próbuje się zwrócić dany towar do, po prostu do dystrybutora. No i z tym tutaj jest różnie. Niektórzy, wiesz, akceptują zwroty, inni nie akceptują. Jeżeli chodzi o ten tytuł, no to nie mamy zwrotów. Nie było zwrotów na ten tytuł. No i co w tym momencie może zrobić sklep, albo może, albo może sklep nadal trzymać cenę tej gry e, i po prostu się z nią bujać e, na półce, tak powiem, tak, tak, tak, tak powiedzmy sobie, albo może kosztem e, Marży, czyli kosztem tego, że straci na tej grze, zwolnić miejsce na półce, żeby zamówić coś, co na pewno się sprzeda i na czym zarobimy. I w tym momencie przychodzi ten właśnie moment, że są atrakcyjne obniżki na dane gry. Tak, wchodzisz do sklepu i patrzysz: O jejku, e, najnowszy Dum kosztuje tylko 49 zł, a 3 miesiące temu kosztował tam powiedzmy sobie więcej. Więc to jest możliwe taki przypadek, że sklep się po prostu chce danego tytułu pozbyć, żeby na jego miejsce zakupić coś bardziej atrakcyjnego, co po prostu się sprzeda i co zarobi, tak? Czyli... W ten sposób właśnie zakupiłem Dead Rising 4 za okazyjne 49 zł. Mhm. E, jesteś zadowolony? E, powiem ci, że nie do końca. Nie do końca. Mimo, że ja uwielbiam klimaty zombie e, i ogólnie tą serię i co tam się dzieje, to jednak troszeczkę to jest już jakaś inna gra niż Dead Rising, ale to myślę, że to jest temat na, na inny odcinek. Mhm. E, no nie jestem zachwycony. Nawet za 49 zł nie polecam, ale. Jak, okay. jak ktoś lubi, to warto mieć na półce yy, przynajmniej. Jeszcze sobie tak pomyślałem. W takim razie, czyli wszystkie, wszystkie e, gry, które trafiają do sklepów, one są kupowane. I to, co wam, to, co sklepowi zostanie, to musi kombinować z tym, żeby się tego jakoś pozbyć. I to nie jest tak, że to trafia do wydawcy. I to nie jest tak, że no dobra, damy wam 50 FIF, no tyle, ile nie sprzedacie, no to tyle, no zwrócicie. Czyli to tak nie działa. Czyli to działa na zasadzie, że sklep kupuje i sklep jak już jest właścicielem tego, to sobie sam to sprzedaje. Tak, ale też, też są, są firmy, które jak najbardziej akceptują, że, że kupiłeś i się nie sprzedało im zwracasz. Tak? Ale to jest indywidualnie. Każda, każda firma inaczej do tego podchodzi. No tak. Na przykład są niektóre firmy, na przykład powiedzmy sobie jak Sony, które jak najbardziej akceptują zwroty jeżeli chodzi o gry, tylko musimy spełnić jeden mały warunek. Musi to być gra bez śladów używania, czyli nie może mieć nalepki z ceną. A wiadomo, że każdy towar na półce musi mieć nalepkę z ceną, prawda? No ale Więc... nalepkę z ceną przecież może, może zostać. No jasne, e... można to odkleić, no. ale powiem ci szczerze, to, to Czasem jest z tym ciężko, jednak ten klej wysycha, jednak ten papier no różnie jest z tym, więc widać, że cena była naklejona i w tym momencie Sony ma prawo zwrócić całą dostawę, cały zwrot z powrotem do nas, ze względu na to, że nie spełniliśmy tego warunku, więc wiesz, każdy kombinuje jak może. Aha. Aha. I, I ten zwrot, jeżeli by był nawet do Sony, to Sony zwraca 100% pieniędzy? A wiesz co, tutaj już się nie wgłębiałem nigdy tak, tak, bo, da, tak daleko, bo, bo... bo mnie to nigdy nie interesowało, ale... No, no, no, bo, bo nie zawsze zastanawiała na przykład jakaś taka rzecz, że e, no bo jak masz tą opcję na przykład tą Andromedę, no nie, załóżmy, że niech ta gra kosztuje 200 zł na premierę i sklep niech ją kupi za 180, więc już ją kupił i wydał te pieniądze i te 180 jest u powiedzmy elektroników i teraz przychodzi ci typ i mówi, że no dobra, to sprzedawajcie to za stówę, bo jest promocja. No, kurwa, my za to daliśmy 180, to na chuj będziemy sprzedawać to za stówę. No, ale I, tak jak mówiłem ci, jeżeli no, są akcje od strony dy dystrybutora, no to czyli oni się zwracają tegoż. Dokładnie, dobra, pokrywają okay. to, to, dobra, to wiesz. To. to o to mi chodziło. Dobra, to chyba to już zostało rozwiane. Coś tam jeszcze, Tomaszu, w tej branży się dzieje? dużo się dzieje. Codziennie się dzieje coś nowego. E, może właśnie sobie opowiemy troszeczkę o takich śmiesznych sytuacjach, jakie, jakie, miałem, jakie miały miejsce. Mhm. E, ty możesz w tym momencie sobie pomyśleć na jakimś fajnym, ciekawym, niestandardowym pytaniem. A ja powiem o tym, jacy się czasem klienci trafiają i z czym mają problem. Zacznę od takiej jednej pani, która wygrała w moich oczach wszystko. Ona wygrała kompletnie wszystko, co można było wygrać i ogólnie jak starałem się zawsze być profesjonalny, nawet przy takich nieciekawych i dziwnych sytuacjach, tak tym razem wybuchłem śmiechem prosto klientce w twarz. O Boże, jaki eee, jesteś gotny. Tak, za co, za co, ją, za co ją oczywiście sekundy później przeprosiłem i uzasadniłem, dlaczego i uzasadniłem Ja dlaczego wybuch... śmieję, nie mogę. No. no dokładnie, ja też się śmiałem i nie mogłem, bo... A słuchaj, jeszcze nie wiem no. mi się śmieję, no. <laughs> słuchaj, przyszła do mnie pani, która kupiła e, grę na PSP. Tak? Takie, no. Taka konsola, dawno temu była, istniała i na nią wychodziły gry, wyobraź sobie. Ale będzie i, I jak myślę, że słuchacze raczej też już pamiętają, raczej jeszcze pamiętają, gry na PSP wyglądały w formie takiej płytki zamkniętej w takim plastikowanej, plastikowej a, osłonce, prawda? Kółeczkowa była, była, nie. Dokładnie. No i ta pani przyszła do mnie i powiedziała, że zakupiła grę i ta gra nie działa. Ja wziąłem konsolę w rękę, patrzę, no na ekranie się nie wyświetla, że jej dysku jest włożony do środka i ja się pytam jej, a włożyła pani grę? Wiesz, czasem warto zacząć od najprostszego pytania, tak? A czy tą. <grych> no, no. <grych> czy, czy, tą czy, czy włożyła pani grę do środka? No ona się na mnie patrzy. No jest w środku. I w tym momencie nastała chwila <grych> ciszy. <grych> otworzyłem, Otworzyłem klapkę z PSP i zobaczyłem w środku czystą płytę UMD bez plastikowego opakowania. Rozumiesz? W tym momencie zacząłem się śmiać. To ona to, to, on, to, to rozebrała całe? <głos> tak. I zapytałem się, jak najbardziej próbując opamiętać swój śmierć. <głos> jak ona to zrobiła? Jak my? ona otworzyła to? Właśnie, jak ona to zrobiła, że ona wyjęła płytkę? No i pani najpowa najpoważniej wiesz w świecie powiedziała mi: No, i proszę pana, jak ma pan tutaj te takie strzałki, to ja, to, to, to ja myślałem, że to jest gdzie się otwiera. I ja wziąłem, po prostu otworzyłam to. No i pani no. wygrała u mnie wszystko, oczywiście wyszła z dobrym humorem, bo sprawa się skończyła bardzo fajnie, no ale pani pozamiatała wszystko, po prostu otworzy rozjebała płytę, włożyła ją do konsoli i się dziwiła, że nie działa, tak? <grym> Można, można, ale nie, ja sobie nie wyobrażam, że ona włożyła te kółeczko, ale przecież to kółeczko było luźne, przecież to musiało być luźne wszystko. No oczywiście, jak konsolą ruszałeś, to tak jak Marakesy to wiesz. no ale można było. Też miałem na przykład klienta, który zakupił Xboxa 360 z Kinectem jeszcze wtedy. No i poszedł do domu zadowolony, no i ale po godzinie wrócił. Ja wrócił kurwiony. widać się, że mina taka, że o Jezu, zabiję mu matkę żonę przez to, że musiał kupić konsolę. No i przychodzi do mnie i mówi, że mu pat nie działa. No to standardowe, mmm, ale co nie działa, co dokładnie nie działa? Nie świeci się, nie łączy się, coś przerywa. No nie, nie działa w ogóle, klikam nic się nie dzieje. No i wiesz, klient nie ma pada, konsola w domu, on się <głos> na niego nie gapi, ja się na niego gapię, no i mówię do niego, no przepraszam, no trudno mi cokolwiek powiedzieć, tak. Mm, wie pan co, na padzie z przodu na Xboxie 360 jest taki pstryczek, czego wcisnąć i na padzie też trzeba wcisnąć, bo wielu klientów właśnie nie wie o tym. Jak to się wciśnie naraz, to te pady się synchronizuje z konsolą i powinno działać. Spróbuje pan to zrobić. No i poszedł. Myślałem, że to już jest koniec tematu, ale niestety za 20 czy tam 30 minut z powrotem przychodzi ten klient. Eee, przychodzi ten klient, przychodzi do mnie i mówi, a gdzie jest ten guzik? No to idziemy na dział z konsolą, pokazuję mu na konsoli, aha, bo ja wciskałem ten drugi, nie? ten drugi guzik od, od wy wysuwania klapki i w tym momencie mi coś nie grało i skoro wciskał ten guzik, a klapka nie wychodziła, to czy on ma konsolę podłączoną do prądu, nie? No nie, no nie, no nie, nie. No i wiesz, no i tu przychodzi pytanie, a podłączył pan konsolę do, do prądu? No To jest, wiesz, py ta pytanie jak płachta naby nabyka, a co pan myśli, że ja nie wiem jak włączyć konsolę do prądu? No okej, okay. dobra, myślimy dalej, co może być nie tak, a zaktualizował pan konsolę, no różne są sytuacje, czasem wiesz, naprawdę mała pierdoła, a, a, a jednak klient ma rację i e, rzeczywiście nie e, działa. W, wiesz co Tomku, ja ci tutaj przerwam na chwilę, że ty naprawdę mm -hmm. musisz mieć cierpliwość z tym. Tak, tak. Bo powiedz właśnie... ci, że jeżeli na, na, naprawdę przechodzą takie tłumoki, on, on, oni nie wiedzą, wiedzą takich pod... tak pod, podstawowych rzeczy... I ty musisz być cierpliwy, normalny, grzeczny, powiedzieć, no, no to wie pan, powinien pan zrobić to, że tutaj to się trzyma dłużej, no niech pan sobie może, kurwa, baterię włoży w końcu do, te, do tego no, pana. No z tym dobra, też no. ci powiem później, no, też są fajne sytuacje. No, ale właśnie, to trzeba być no, cierpliwym ale... jednak w tej pracy, więc to nie jest bardzo też, bardzo dla, dla każde. każdego też, nie? Nie jest dla każdego. Z, e... Zresztą, no, z, no, no dobra, no mów. No i kończąc sytuację, gościu poszedł do domu kurwiony, jeszcze raz wszystko sprawdzić, po dwóch godzinach przychodzi z całą konsolą, z całym padem do mnie, już innego, innego wyjścia nie było, tak? Idziemy na dział i w drodze na dział e, od serwisu tak mnie coś tknęło, cały czas trzymałem tego pada w ręku od klienta mhm. i coś mi tak tknęło i otworzyłem klapkę od tego pada, a tam baterie włożone plus na plus, plus na plus, rozumiesz? <laughs> <laughs> więc pat jak najbardziej działał klient stracił pół dnia na, po prostu na tym, że po prostu baterię włożył odwrotnie ale, ale wiesz co ja, ja pamiętam tego pada od 360, no to przecież tam były te sprężyny to, no tak. to... możesz włożyć pady, nie, możesz baterię odwrotnie ja włożyć. nie mówię, nie że nie, z tym. nie, to ja, ja nie mówię, że nie tylko jednak y, tam chyba troszeczkę więcej wysiłku trzeba i ona mi jakoś tak y, słuchaj, jak pani ci otworzyła grę na PSP Nie, no bez, dobra, no bez okay, osworki, no to też często myślę, że taki, taki sprzedawca na dziale spotka się z, z historią taką, kiedy tłumaczy, tłumaczy zasady działania PlayStation Plus no i wtedy wychodzi ten moment, kiedy mówisz klientowi, że niestety żeby grać przez internet z innymi ludźmi musi mieć pan opłacony abonament no i ten klient wtedy mówi, no ja mam w domu internet ja no, no, się cieszę, że ma pan w domu internet, ale niestety to nie wystarcza, żeby mógł pan zagrać przez internet z innymi ludźmi na tej konsoli. Dlaczego? To ja jeszcze mam im coś więcej płacić? Przecież płacę za internet. No niestety to działa w ten sposób. Okay. Też standardowym, e, śmiesznym pytaniem jest, e, e, czy ludzie, przycho ludzie przychodzą i, i Podczas rozmowy o internet e, okazuje się, że jak najbardziej mają w domu ten internet, korzystają, tylko w tym momencie przychodzi pytanie od klienta, a to jak? To ja mam przez komputer ten internet podać konsoli, czy ja mam te, to, te, tą, ten patyk włożyć do konsoli? A jaki patyk do konsoli? No bo ja dostałem z playa ten taki patyk na USB. On będzie działać? No niestety nie będzie działać. No i w tym momencie takiemu klientowi raczej Xboxa nie sprzedaż, który potrzebuje mieć aktywację z internetem i pobranie wszystkich rzeczy, czy to do gry i tak dalej, i tak dalej. Więc od strony technicznej naprawdę śmiesznie jest. Ludzie mają różne pomysły, różne różne problemy. I tu przechodzimy do gier na komputer. Z tym to jest, kurwa, jazda <grym> po całości <grym <grym od pytań standardowych. Panie, ja mam internet, za, ja, panie, ja mam komputer za trzy tysiące i informatyk mówił, że wszystko działa, to wina gry. To jest, wiesz, to, to jest standard, tak? Jeżeli ktoś ma informatyka, to, wiesz, lata 90. dzwoniły, żeby już przyszedł z powrotem do domu, bo do rząd się niepokoi, tak? Um, miałem Dobra. kiedyś sytuację, kiedy przyszedł do mnie klient ze swoim synkiem, nie pamiętam już, jaki to był tytuł, ale była to jakaś strzelanina. No i słuchaj. No i gościu mówi, że gra nie działa. Gra się zawiesza. To trzeba wybadać sytuację kiedy, jak i gdzie. No i okazało się, że podczas drugiej drugiej misji trzeba grać po cichu, ale nie można założyć tłumika i gra jest popsuta, bo nie ma tego tłumika. I co dokładnie, Dokładnie. Masz czas, masz czas półtorej minuty i y, y, obsłusz tego klienta, żeby, żeby nie poczuł się debilem, tak? <grym> Boże. W jego oczach gra nie działa, ty mu sprzedałeś niedziałającą nie grę, on chce zwrot pieniędzy za tą grę, bo w drugiej misji nie może założyć tłumika. Dokładnie, tak. <grym> e, <grym> <laughs> Więc wiesz, z, gra, z, z grami na komputer to jest właśnie najgorsze to, że wiesz, masz klucz aktywacyjny i czy gościu wyjdzie e, przez kasę, przejdzie przez kasę i otworzy grę, no to on już jej nie zwróci i wytłumacz, wytłumacz człowiekowi, który kupił grę i ta gra mu nie działa, że on już jej nie zwróci. No to jest troszeczkę Dobra. ciężkie, tak? Dobre, to, to jest dobre, to jest dobre. Też są sytuacje śmieszne, jak no, na przykład, bo... y, masz gry, które działają tylko z dostępem do internetu, nie? Jak na przykład wiesz Need for Speed, albo, albo Garden Warfare, albo The Division, e, Rainbow Six, y, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Ludzie, którzy siedzą w giereczkowie, no to to jest, wiesz, jak powietrze, taka wiedza naturalna, że każdy wie i, i tak dalej, no ale wytłumacz klientowi, że gra kupiona przez niego nie działa bo jest niepodłączona do internetu tak? i miałem kiedyś takiego klienta, który przyszedł do mnie z Battlefieldem IV i chciał zwrócić grę i żądał wręcz zwrotu pieniędzy, bo ja go wprowadziłem w błąd. Ja się zapytałem, ale co się stało, dlaczego? Proszę pana, tam są rzeczy, które ja nie mogę włączyć, bo są zablokowane. Ja mówię, no, ale o co dokładnie panu chodzi? No chodzi mi, tam jest jakiś mutatipipalitier, multiplayer, tak? No, no, no, no, to, to ja tego nie mogę włączyć, bo jest na szare. A ma pan konsolę podłączoną do internetu? No nie, ale ja chcę w to zagrać. No ale chce pan zagrać w tryb dla wielu graczy, ale nie ma pan podłączonego internetu? No tak, ale to nie chodzi o to. Ja nie muszę mieć podłączonego internetu. Ja kupiłem pełną grę, ja chcę zagrać w nią całą. No więc wiesz, takie rzeczy też się zdarzają, no i naprawdę trzeba mieć psychikę to jedno, cierpliwość to drugie. I też trzeba, znacie, się, znać się, bo nieraz przychodzą wiesz, ludzie z problemami prostymi, które się okazały naprawdę trudne, i jednak naprawdę cała wina nie leży po strony klienta, a, a jednak rzeczywiście coś z tą grą jest naprawdę nie tak. Wiesz, na przykład mieliśmy sytuację, że przychodzili do, do nas ludzie z, z, z FIFO, już nie pamiętam, którą FIFO to było, miesza z tym. No i ta gra im się nie instalowała na Xboxach, rozumiesz, nie? Mhm. No i jak się gra może nie zainstalować? No, powiem ci szczerze, że przez 10 lat pracy w takim sklepie, Eee... Uh z winy nośnika, może miałem dwie sytuacje, w tym właśnie jedna z tą fifą gdzie na płycie była wytłoczona, wytłoczony był no troszeczkę chyba źle i był malutki odprysk, ale on był widoczny po prostu jakbyś się wiesz nagimnastykował pod światłem i w ogóle, ale był. Było coś takiego i rzeczywiście płyta się tylko instalowała do 15%, a potem już się nie instalowała. Tak? I, no i niestety cała partia wróciła do, do, do dystrybutora i przyszły nowe, ale wiesz, no nie ma reguły, a większość ludzi właśnie nie, przychodzi i wszyscy mówią, że to jest wina płyty, e, gra, jest, gra nie działa, no i są na przykład wymiany, wymiany płyty na inną no i weź wytłumacz takiemu, że jak mu dasz nawet drugą, to jak mu nie działa, to i tak mu nie zadziała, więc no, są takie wiesz, e, ciężkie, ciężkie mo momenty. No dobra, ale, ale w takich sytuacjach, e, na przykład jak e, ktoś co od ciebie zwrot pieniędzy, bo nie może w drugiej misji założyć tłumika, to w ogóle jest mindfuck, no to co? No to ma, ma ten zwrot pieniędzy? Um, jak to działa u Was? Czy to... na przykład, Ej, panie, no, w Battlefieldzie ja nie mam opcji multiplayera, bo nie mam internetu, dobra, no to, to dawaj hajs, bo ja nie mam tej opcji. I jak to jest wtedy rozwiązywane? Yy, o takich rzeczach nie, to jeżeli chodzi o, takie, o ten typowy przypadek, tak, no to. no... Zwrócisz klientowi pieniądze, bo jest po prostu tumanem, debilem i kuma, co do niego mówisz, no, do... no nie zwrócisz. No, bo nie, ta no, jest no, prawna, no, tak. No, no, okay. Zawsze podchodzi, zawsze. Pod... To też jest kwestia indywidualna, i też właśnie wszyscy liczą na doświadczenie danego sprzedawcy, który zna się, który ma doświadczenie i potrafi właśnie ocenić, czy daną rzecz można zwrócić, czy nie, nie można zwrócić, bo wina leży po stronie klienta, tak? Ogólnie zawsze ja klientowi szedłem na rękę, żeby, żeby jednak właśnie zadowolony wyszedł z, wiesz, z tej całej sytuacji. E, jak jest możliwość wymiany płyty? E, jak najbardziej to robiłem, bo wiesz i klient się czuł dobrze i, i ja się czułem dobrze, a i tak i tak. Wychodziliśmy na to, samym, na to samo. Ale jeżeli chodzimy, przychodzimy już do kwestii, wiesz, kodów jednorazowych przy grach na PC, no to nie zwrócimy takiej gry, po prostu nie zwrócimy i tyle, i klient musi jednak już rozmawiać z dystrybutorem i się z nimi dogadywać, żeby dali mu ewentualnie nowy klucz, albo oni mu poradzili, tak? Więc kwestia zwrotów jest sporna, bo na dobrą sprawę, jeżeli towar działa, no to. Nie, z, nie mamy najmniejszych podstaw, żeby, żeby, wiesz, dokonywać takich zwrotów, akceptować takie zwroty. Jeżeli coś nie działa, no to przeważnie jest to z winy klienta i też nie powinno się zwrotów robić, więc jeżeli planujesz, że kupisz sobie grę, przejdziesz ją w dwa tygodnie i ją zwrócisz, no to, no to nie planuj tego. Jak na przykład, pozdrawiam, nie wiem, może, może akurat ta osoba jest słuchaczem no, e, weź, na, wiesz, na nie, premierę. Nie jest. Na... nie jest, na pewno nie jest. No, wiesz, nigdy nie mów nic. Ona nie wie co to Przysz... podcast nawet nie jest. Powiem ci tak, po trzech tygodniach od premiery No Man's Sky przyszedł pan na serwis, który chciał zwrócić No Man's Sky. Mhm. No i wezwano mnie. Przychodzę, dzień dobry, słucham. Ja bym chciał zwrócić grę. Ja mówię, a dlaczego chciałby pan zwrócić grę? Trzy tygodnie po premierze, rozumiesz, Krystian? Ja no. tą grę grałem w dwa tygodnie, już się znudziłem i wiesz, nie? No bo i teraz słuchaj to. Pamiętasz, jak była ta sytuacja, że, że ktoś zaczął dokonywać zwrotów na Steamie, bo gra się różni od tego, co było na materiałach tak, promocyjnych tak, tak, tak, i tak, tak dalej? Tak, tak, tak. Słuchaj, Gościu to podłapał, wydrukował sobie to e, wszystko, wydrukował sobie wszystkie punkty, w których gra się nie zgadza z tym, co jest na materiałach promocyjnych i on przyszedł reklamować towar na podstawie niezgodności towaru umową. No, dobra, dobra. I, on, i, i, I najważniejsze w tym wszystkim było to, że powiedział do mnie tak, no bo oni obiecali, że na końcu gry w środku galaktyki będzie jakaś tajemnica, a ja tam dotarłem i tam nic nie było i się gra zaczęła od nowa, czyli pan przeszedł grę i chciałby pan ją zwrócić, bo jednak się okazało, że na końcu jest coś innego niż pan sądził myślał, tak? Tak. Dobrze, a dlaczego pan jeszcze by chciał tą grę zwrócić? Co jest z nią nie tak? No bo na zdjęciach są takie planety, a tych planet nie ma, nie ma w grze. A akurat na szczęście grałem w tą grę i akurat się spotkałem z taką planetą, więc mu powiedziałem, że tak, jak najbardziej, taka planeta jest, tylko trzeba ją znaleźć. No i sprawa zakończyła się taka, że zostawił pisemne, zostawił pismo, że ubiega się o zwrot z odpowiedzią i, i zostawił to zostawił to u nas i chyba parę dni później dostał odpowiedź, że no niestety nie zwrócimy, nie zwrócimy panu pieniędzy, więc też się wiesz, nie zwrócimy gry i pieniędzy, więc wiesz, też tacy ludzie się zdarzają, ale temu akurat panu przybijam piątkę za, za pomysłowość, no bo to było coś kreatywne, naprawdę fajnego. <laughs> tak, kreatywne, dokładnie. Więc historie, mhm. Krystenie i słuchacze są różne, od tych miłych po tych niemiłych, Naprawdę od strony gracza nie będziecie się nudzić, tak? Mm -hmm. Na takim dziale. No. Dobra, więc ogólnie, ogólnie nie jest to praca dla wszystkich. To na pewno. Eee, pasja chyba trochę się zatraca, szczególnie, że ja pamiętam twoje Tak, można się bardzo szybko wypalić, że tak powiem. Jeżeli jednak, wiesz, jeżeli masz dostęp do tego wszystkiego, no to nie oszukujmy się, nawet świnia wszystkiego nie zeżre, a tak ma właśnie miejsce w momencie, kiedy jesteś obtoczony z każdej możliwej strony grami, akcesoriami do gier, wiesz, gadżetami, no to chcąc czy nie chcąc jednak zaczynasz się powolutku wypalać. No i co? I... I w sumie chyba będziemy po y, Tomasza pomału kończyć. Jasne. Jak, jak, Jeżeli jakieś pytania od strony słuchaczy będą w stosunku do mojej osoby, albo by chcieli się dowiedzieć coś na temat takiej pracy już, wiesz, tak czysto prywatnie, żeby coś im doradzić, coś im powiedzieć, hmm. czy warto i tak dalej, no to śmiało piszcie komentarze pod odcinkiem. Ja tam śledzę to, więc jak najbardziej będę mógł na to prędzej czy później odpowiedzieć, a jak nie, no to przekażę Krystianowi albo chłopakom i oni odpiszą, więc no. śmiało, nie bójcie się, odpowiem na wszystko. Hmm, pewnie. No, no ogólnie ogólnie nie wygląda to aż tak źle chyba fajne doświadczenie i kolejny dzień też przynosi coś innego, nie? Dokładnie, to jest ogromna przygoda w sumie dla każdego, ale tym bardziej dla kogoś, kto, kto, kto kocha gry i jeżeli wiesz, jeżeli chodzisz do pracy, e, grać w gry, sprzedawać gry, opowiadać o grach, to znaczy, że e, skręciłeś w dobrą alejkę w swoim życiu, więc zarabiając na, par na pasji, na hobby, traktując pracę jako, jako, jako zabawa, no to jest chyba najlepsza rzecz, jaka może się zdarzyć i ona właśnie... E, ona właśnie równoważy te wszystkie minusy, jakie są danej pracy, tak, te, tego typowego działu i w ogóle co wszystkie niemiłe, niemiłe właśnie aspekty są, są przykrywane przez te plusy tego, że idziesz do pracy rano z uśmiechem na twarzy, a potem o godzinie 10.01 wchodzi pierwszy klient i ci pierdoli cały dzień. No, a przynajmniej czas ci uciekał. Um, dokładnie. Dobra. No więc e, dzięki, Tomek, że wpadłeś do nas. Również, również dziękuję za taką możliwość. Hmm, pamiętaj, że ta możliwość jest zawsze. To wszystko zależy, zależy od Ciebie. E, no, i słuchajcie, no i drodzy słuchacze, standardowa formułka, którą muszą powiedzieć, więc wpadajcie oczywiście na bezimienny.pl, tam mamy stronę, e, tam są wrzucane jakieś tam odcinki, e, nie jakieś tam, tylko są. Oczywiście, e, jesteśmy też na Facebooku, wpiszcie bezimienny podcast, znajdziecie nas poza tym Black Widow Radio ludzie się pytają jak to znaleźć no to wpiszcie też na Facebooku na przykład Black Widow Radio i tam też radio metalowe, w którym leci też nasza audycja poza tym jesteśmy też wrzucamy też odcinki na YouTube, więc sobie wejdźcie na YouTuba, ja tam jakiś czas temu od Kreda wrzuciłem z Fallouta więc mówiłem o poprzednim odcinku ale może ktoś się nie słuchał więc jak chcecie, to sobie zajrzycie. Zobaczcie, co sobie falautowego otworzyłem. Druga skrzynka będzie za miesiąc chyba. No i tyle. Powiedziałbym o projekcie Wojtka, ale projekt Wojtka stary już praktycznie nie istnieje, a nowy mu się nowy mu się, że tak powiem, wysypuje, więc... Zresztą on powie za dwa tygodnie więcej. Więc tego nie będę poleciał, polecał. No i w... A no. i jeszcze jedna rzecz. Wszystkie opinie i wszystko, co powiedziałem tutaj, jest to tylko i wyłącznie moja prywatna opinia i nie jest żadnym stanowiskiem danego sklepu, danej firmy, tak? I najważniejsze, nie kupujcie ulepszonych gwarancji. Dokładnie. Eee, I tym optymistycznym akcentem kończymy jest to czwarty odcinek podcastu Bezimienny. Eee, ze mną był Tomek Zawadzki. Dzięki, do usłyszenia no i pierwszy mikrofon trzymałem ja, czyli Christian Kender, a my standardowo już chyba w pewnym składzie usłyszymy się za dwa tygodnie, więc trzymajcie się, drodzy słuchacze dzięki, że nas słuchacie, do usłyszenia cześć